Poniekąd. Oni wychodzą ze słusznego założenia, że rząd ukrywa przed tobą informacje, że nie wiesz wszystkiego, że są jakieś spiski. No kurwa są, ale nie te, co Twoja myślisz. matka ukrywa w... nawet no przed tobą informacje. Twoja starny. matka, jakby. no Maxa spiskowała z ojcem, żeby tylko mieć czas się poruchać, czas od czasu do czasu i wysyłali cię Na po kolonie. serek, po twarożek, gdzieś tam, no. Degrałeś to? Nagrałeś to. To. Raz, dwa. Raz, dwa. Tak a będzie wyglądał cały ten, ten podcast po prostu. Raz, dwa. Pół, półtorej godziny testowania mikrofonu. Chcę zobaczyć, jakie są te różnice. A, różnice A nie aplicyd, mnie tak bardzo tego, tego nie są. widać, bo niestety ten dynamiczny aż tak nie ma. Taki... A, bardzo ci śmieszne, że. Widziałem takie... <głos> że twój głos nawet nie wychodzi, nawet jak krzyczysz, nie? No, tak, no nie to, wychodzi no to nie był krzyk, to był tylko... Przyłożyłem... przyłożyłem... <głos> <głos> Widziałem taki filmik, jak... Aa, no. taki filmik znowu nas os... ktoś oskarży, że jesteśmy pod wpływem narkotyków. Czy coś. No? Bardzo często to się zdarza, że jest jakieś nagranie komika czy coś i, I ludzie piszą, o, jakie spizgany, jakie oczka czy coś, a wszyscy... Jakby większość, zdecydowana większość osób występuje trzeźwo, na trzeźwo. I Myślę, że teraz tak. Nie wiem skąd to się teraz bierze. tak. Ja, ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy, to było trochę tak, że jednak to piwko albo dwa było zawsze, wiesz. Minimum takim trochę nie. Nie, to ja tak. Ja może tak miałem przez chwilę, że piłem jedno piwo czasami, ale bardzo krótko. Poza tym, no dobra, to jeszcze nie jest jakieś tam upojenie, żeby tak bardzo było po kimś widać jedno piwo. Na, a ja i tak nie piję przed występami. A no tym nie, bardziej. Ale wiesz, że ludzie często, że o zjarany czy coś. Nie nikt nie bierze narkotyków przed występami. Ale bardziej chodzi o to, jaką wiesz, jak, jaką banie masz, jakie że żarty piszesz, że w ogóle piszesz, nie? Że jakby, jak możesz takie dziwne tak. rzeczy wymyśleć na trzeźwo przecież tak. to jest jak nie to jest możliwe, to... że w ogóle. O. Ja to tylko u babci na w obiedzie po wderzce takie rzeczy. Nie ja to gadam. tylko masz do wcipy. Para czy jak to tam się nazywają. Ale, ale co robisz? Przed chwilą widziałem kiedyś filmik, jak koleś ten e, co robię? próbował... A! Tak, ale nagrywał dźwięk i próbował z, z, z tego wykresu dźwięku zrobić, narysować kutasa. <śleszy> Robił takie dźwięki, żeby za, za jednym razem mu się udało ten... Udało mu się nawet. To są osiągnięcia ludzkości prawdziwe, A Ale tu musisz się nudzić, ewidentnie, musi się komuś nudzić. Nie? Jak on tak na trzeźwo to wszystko bez no tak. narkotyków. No, no tego no, nie, nie wiem, nudzi. nie znam typa, to jakby jakiś przypadkowy człowiek na YouTubie, więc może on gorsze rzeczy robi Ta, niż... Ale wydaje mi się, że w sensie jak widzę, jak chodzę na open Mikey, to to czasem jest to piwko, że się pije... W sensie widzę ludzi, którzy wychodzą na open mic po prostu i, i mają to jedno piwo na przykład, tak. nie wiem po ilu są już, tak, ale, no jasne. ale gdzieś to piwko jest, ale w, o wiele więcej osób jednak na trzeźwo po prostu, nie? jakby picie później po, po imprezie. Tak mi się nie? wydaje, no faktycznie niektórzy się przyzwyczajają do tego piwa, że... Ja, ja nie piję przed występem, nawet no może to trochę rozluźnia, ale suszy mnie bardziej, gęba mi się klei to w ogóle mi nie pomaga tak zasadniczo. No, niby powinno rozluźniać, nie? Ale też z drugiej strony, jak wchodzisz w taką rutynę na przykład, że to już, że pijesz ten alkohol przed i jakby to ci daje to, że jesteś luźny na scenie i to jest twoja persona, na scenie, że przez to jakby to jest no. ten zapalnik do tego, żebyś był fajny i żeby ci ludzie lubili i żebyś mówił fajne rzeczy, no to, to wtedy chyba właśnie pojawia się problem, nie? No tak, przyzwyczajasz się no. do tego, że czujesz się źle bez tego no. piwa nagle, no. już nie mówiąc o alkoholizmie, co no. jakby... No. To powinno być jako nagroda, a nie jako taki zapalnik tego, że, że dobrze mówisz, albo no że tak. śmiesznie mówisz. Nie Może wiem. tak. Mi się wydaje. Że... Jako nagroda, tak powiedziane, jak prawdziwy alkoholik. Nie? No zawsze e, narkoman. dwa piwka, dziesięć... 10... Dwa lata już a, bez okay. zjerania, także... A, no dobra. A alkohol to wczoraj. <laughs> Tylko wczoraj. Ty pojedziesz e, z Łodzi, Kamil? Z Łodzi. Tak Born and, raised. Born and raised On the suburbs <grym <grym Na przedmieściach okay. chodzi. Nie, no, no, no mieszkałem gdzieś tam blisko centrum, ale jak miałem 4 lata to się, to się przeprowadziliśmy Gdzieś tam Aha. na obrzeża takie Znaczy na obrzeża, no to jest cały czas łódź, ale no. okay. gdzieś poza centrum po prostu tam już bez maczety to osiedle. się nie wychodzi. Nie, nie, nie, nie, wiesz, nowe A, osiedle okay. PRL-owskie, wielka płyta tego typu Aha, nowe? To no lat, wtedy coś... nowe, nie? Z lat 80 tak? No Zamiast widziałem, 50 jak, jak budowali bloki A. naprzeciwko moich, także, no tak. to, wiesz, takie No w sumie też, dla... na, na Ursynowie to też były, ja mieszkałem w takich blokach, które powstawały, jak tam rodzice kupowali mieszkanie, to tam było, było to tylko Moi... kiedyś, nie? Tak, tak, To widać tak. w sumie na niektórych e... zdjęciach. <głos> <głos> tak. Albo, no ruch, też, ale ruch, w paru filmach to się pojawia, w tak, komediach fajnie. takich polskich. Moi rodzice chyba dostali to mieszkanie, w sensie były książeczki, no tak, na, były. które tam się odkładało i oni dostali. No tak, tak. A malucha w loterii wygrali, pamiętam. Tak, naprawdę? No, tak, no. ale ekstra. Ale coś takiego. No Czy dostali, no musieli odkładać pieniądze tak, chyba tak, na tak, to tak, przez tak. ileś tam lat, tak, i potem książeczki były, jak to się państwo te dopłacało te może tak, do tego? Tak tak. Tak, tak, tak, tak. Książeczka mieszkaniowa. Tak. No. Dobry czas. Miałem tak. Wigry 3 i i Pelikana. Moje, moja matka miała. Mieć dwa rowery? Miałem dwa rowery. Aha. I jeden Pelikan. A rodzinie, nie że... No nie, no nie ja, no przecież okay. po chuj mi dwa rowery. <laughs> Żeby jeździć jednocześnie na obu. Tak. Na, na wigry jednym trzy ty, z na chłopakami, drugim... a pelikan już jak dziewczynki przychodziły, że pokazówka taka. Na jednym ty, na drugim twoje ego <laughs> jest. Ja miałem no koszyczek to... z przodu na ego. Okay. na nie, no, Wigry trzy był bagażnik z tyłu, taki zapinany, Aha. pamiętam. To tam trzymałem. A miałeś te na, na szprychy, te takie koraliki, czy jak to tam się nazywało? Chyba nie miałem, ale zazdrościłem ludziom, którzy, którzy mieli. Ja w ogóle miałem jakiegoś takiego... Takiego tam podrabianego BMX-a chyba kiedyś, jak no. byłem mały. I, a potem byłem gdzieś na wsi i mega zazdrościłem y, jakimś dzieciakowi, który miał taki gówniany, rozwalony rower wiejski, bo on miał, y, wiesz, to jakby, nie wiem właściwie czy to było ostre koło czy nie, ale miał hamulce na pedałach, nie? w sensie, że do tyłu odchylasz a no, pedały no. Jest i dzięki temu mógł robić poślizgi. I w ogóle jeździłem na jednym kole i tak dalej, super mi to imponowało i miałem, chciałem mieć chciałem ten jego rower, mimo, że miałem fajnego, nowego BMX-a, w ogóle mi to, no to tak jest czasami. Czy te, a twoje, twoja rodzina, rodzice tak pochodzą z okolic Łodzi, czy przyjechali eee. skądś? Oni tak z Łodzi, mój, mhm. mój dziadek, w sensie rodzice mojego ojca, mój dziadek miał um, szwalnię. I wyrwał e, szwaczkę. Mhm. W sumie moja babcia była szwaczką u niego, No to ją z... na warsztat Przymusił wziął. ją do... De... Słuchaj, tą podwyżkę, ale udawaj, że mnie lubisz. I, I ona była 11 lat młodsza od niego. No tak. Czyli to Młodą dupeczkę sobie przygarnął, nie? Po prostu. A mojego... Mojej mamy, rodzice, dziadek, w sensie ojciec jej pracował w filmie w sumie pr pracował, bo był scenarzystą. Mhm. E, wiem, jak kiedyś, że... Bo pracował przy tym, przy e, w Pustyni w Puszczy. No co ty? E, przy produkcji tego, nie? Tak. I, do, I dowoził piach na, na ten scen, na, na plan, nie? Gdzie jest serwa? Serwa piach dowoził. Kurwa, robi pustynię. E, a moja babcia pracowała chyba w jakiejś fabryce. Aha. Kaloszy, czy, czy coś takiego mi się wydaje. Twój dziadek dowoził ten piach? Byś się Tak, tam, a, okay, tak, okay. tak, tak. Ze strony mojej mamy, no. Pracował, w, no generalnie był taką złotą rączką trochę, Nam uh -huh. robił meble, jakieś tego typu rzeczy i scenografię też robił a, okay. do, do filmów. A, a babcia pracowała, um, nie wiem, w sumie w jakiejś fabryce, ale nie uh -huh. wiem, dokładnie nie wiem gdzie. A, a rodzice, to rodzice jak się poznali? Nie wiesz? A moja matka, ta w ogóle. Wiem, wiem, wiem. Pamiętam, że Moja mama pracowała z taką swoją koleżanką w, w szpitalu, ona była tam księgową uh -huh. i miała koleżankę um, z działu, powiedzmy, która de facto jej mąż to był kumpel mojego ojca, uh -huh. z, tam z liceum chyba, czy coś takiego, Sorry. czy z techniką już nie pamiętam. No i oni się znali e, i stwierdzili, aj dobra, to chodź ze sobie mojego kumpla z swoją koleżanką z pracy, uh -huh. nie? No, i oni mieli chyba nie 20, 21 lat, może tak. coś takiego. I ten. No, i poznali ich, nie? I oni tak. coś tam zaczęli sobie. Coś tam zaczęli sobie. Bzykać się zaczęli. Ruchać się zaczęli. No tak. Pamiętam, że były takie. Pamiętam, że moja matka mi opowiadała, jak. Mój ojciec na przykład mieli iść do urzędu stanu cywilnego, żeby się tam zarejestrować. Mhm. I mój stary zapomniał dowodu, nie? Aha. Na przykład. I mu powiedziała, że jak jeszcze raz zapomnisz, że okej, okay, rozumiem, ale jak jeszcze raz zapomnisz, to możesz się pożegnać, nie? Tak. Więc jakby z tym wszystkim, co tutaj jest. <głosy> <głosy> no, oh, This ain't gonna happen again. <głosy> No. I ten, no i przyniósł, i przyniósł. I, no i później się ruchali i mieli córkę, moją siostrę. A później się ruchali to... drugi raz. Nie wiem, dlaczego w ogóle ja powiedziałem, bzy, bzykanie, to było gorsze chyba niż ruchać się. Bzykać. I, I ten, e, bo to cenzura. to jest tak, tak, tak. prl w tak, tak, tak, tak, tak, to cenzura mi się, w mi się układ, no tak, tak, mi um, miłość i z kalendarzykiem, tak. Na mnie starszą... kalendarzyk wyrzucili chyba po prostu. Zep... To było najlepsze, bo powiem, ja, się, prze... zalali kawą i... Pamię... Się... <laughs> Do dzisiaj nie. <laughs> Czy I... masz starszą siostrę, tak? I... I... Tak, o 10 lat, no. Aha. Mam taka starsza, starsza. <laughs> że ona, ona jest jakby takim <laughs> idealnym odwzorowaniem takiego um, systemu, mhm. typu mąż... Dziecko, mieszkanie, tak. kredyt, jakby wiesz, wszystko. Aha. Um, wszystko te, a ja zupełnie jakby w taką drugą, w drugą stronę, nie? Bez zobowiązań, bez jakby takich tak. Czyli rzeczy, siostra mieli, już po rozwodzie, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze, jeszcze, Aha, jeszcze, nie, jeszcze no bo. nie. Bo jak myślałem, że to wzorowanie wszystkich tych, no to typ, po, szansa pół na pół jest podobno. <laughs> nie, że, tak. nie, nie życzę nikomu. No ale dobrze, a to, no. to, to tak, to spora różnica wieku między wami jest, czy rodzice uprawiali ten seks i potem stędzili nigdy więcej i przez 10 lat przez przypadek. Nie, nie no ja, ja pamiętam jak się pytałem w ogóle, nie, czy. No bo wiesz, jakby 10 lat to jest dużo, no. jednak różnicy, nie i chęci nie dzieci dzieci, chcą tak, To jeszcze ludzie co mieć z głowy tak po tak, jakimś tak, czasie. Tak, także, albo dwójka, albo nie. E, także się, spytałem się kiedyś, pamiętam, tak ich przy obiedzie w ogóle, nie? A, a ja to byłem planowany? W sensie, czy ja byłem wpadką, czy... Nie, nie pamiętam, czy mój ojciec, albo moja matka tak powiedzie tak zupełnie casual, mhm. tak po prostu jeszcze chyba przegryzając w ogóle, wiesz, schabowego, nie? Że, tak, wpadliśmy, <laughs> tak, tak. tak, tak. tak. <laughs> Mówi, no przypadkiem, ci... ale kochamy cię, jak nie, przypadek, nie? <laughs> to nie, że... No, to może nawet dobrze, że się tak przyznali otwarcie. Ja myśl ktoś y, coś ostatnio mówił o tym na stand-upie, ja nie pamiętam od kogo, to słyszałem, że że, a, że większość z was pewnie, czy coś tam, to, to z wpadki pochodzicie, czy coś. W sensie, że dużo no tak, pewnie jest. jest takich przypadków, szczególnie kiedy antykoncepcja nie była jeszcze w ogóle chyba tak powszechna, czy... Myślę, że była taka bardziej, wiesz, tak po bożemu wszystko. No tym, właśnie, nie, tak. Jakby, a nie... nie Można było to, że... w ogóle kupić... Yy... Tabletki antykoncepcyjne to od diabła jakieś przecież No tak, to ten, po pierwsze. A prezerwatywy też w nie wiem. Od, od, od którego Tak, ale też od którego roku w ogóle są dostępne prezerwatywy tak powszechnie, w, tym bardziej w Polsce. Nie wiem, chyba, jak, nie wiem. Chyba w latach 70. to tak, no nie wiem, wydaje mi się, że średnio z tym To tylko właśnie. dla tych bogatych. <śmiech> <śmiech> Klasa wyższa mogła sobie pozwolić na prezerwatywy. No, no właśnie. No tak zwykle jest, że... że bogaci ludzie mają mniej chyba dzieci z tego co, przynajmniej teraz tak chyba jest. Są zajęci ale... robieniem hajsów. No widocznie tak. Tak mi się wydaje. A może to też jest świadoma A, decyzja mają... i wiedzą, że im więcej dzieci, tym mniej pieniędzy, no bo tak trochę jest. Dzieci są straszliwie drogie. Fakt. Nikt co bardzo chyba tego nie bierze pod uwagę, ale ale tak jest. Znaczy jest bierze, ale taki... nie, nie... Po prostu chyba chęć, wiesz, zestawienia czegoś po sobie, nie? Spuścizny no na... swoje. Długów. <głos> Albo kogoś, kto będzie wiesz, tak. też się opiekował tobą. Tak no jasne, to, tak, no? oczywiście. No. Że kurwa, ty trzeba zadbać o swoją przyszłość, nie może no tak. spłodzić dzieciaka, żeby ktoś się mógł opiekować. Ale chcesz przynajmniej odwiedzić no. od czasu do czasu. I także U... chyba gdzieś to tak też może podświadomie. Jest. Ty jesteś z, z, z, z, z, e, który rocznik? 86, no tak. Czyli co, jeździłeś na tym, na wigry 3? Rozrobiałeś na. Słuchałem Ace of base. Tak? Tak. Rozrabiałeś na podwórku. Nie. Byłeś ten grzeszny, byłeś czekał. Byłem no, byłeś zbyt dobrym? zbyt. Tak. Ale nie byłem dobrym nie uczniem. Nie byłeś dobrym uczniem? Nie. W sensie nie miałem wieban na wszystko, no tak. co się dzieje. Aha. I nie, nie robiłem pracy domowej, nic takiego, nie. Jakby wszystko, Całą podstawówkę, liceum, gimnazjum, bo ja się załapałem na to, no na farcie. Na... Może tam wiesz, kilka rzeczy przeczytałem albo coś takiego, ale, ale tak nie, nie, nie. Nie <grym <grym byłem nie, pilnym nie. uczniem, ja Rozumiem, po prostu tak. po prostu to, co wiedziałem, to pisałem i pamiętam, że się kiedyś dziwiłem, że dostałem czwórkę na przykład z historii. Aha. I poszedłem do niej z tą kartkówką i mówię, naprawdę? Na, na poważnie? No to tak, dobrze A coś jest, Myślę... nie... A coś jest nie tak? Nie, nie, okej okay. Myślałeś, że Wszystko... prima prylis, tak? Ja Myślałeś, że się pomyliła po prostu, nie? Bo ja nie wiedziałem, że dobrze napisałem No i nie miałeś tak, aha Trafiłeś po prostu, nie miałeś Z rodzicami? Na pieńku a to? Nie ten. Miałem, ale oni tam jakoś się Zbytnio... Czy to jest sesja Psychologiczna, czy nie? No no nie ona, wiem, czy to zależy to, jak na to w tą patrzę stronę pójdzie. Nie, oni nie mnie mieli... to zawsze zastanawiałem w sensie, wiesz, jak u mnie to zawsze był problem, na przykład. co, nie, oni mieli, w sensie oni interweniowali w momencie, kiedy ja miałem już rzeczywiście źle z ocenami, tak, nie? Miałem tak. jedynki jakieś na półrocze, czy coś takiego. Co mi się raz zdarzyło, Aha. z polskiego. Z polskiego? Co teraz jest widoczne niekiedy, <laughs> <laughs> przy pisaniu postów chociażby, no, z ten i, I oni jakoś tak tylko interweniowali, jak rzeczywiście było źle, nie? Mm -hmm. To wtedy tak, a jak tak sobie śmigałem z klasy do klasy, to nie mieli tak. pretensji większych. Tyle. A mieli dla ciebie określone takie jakieś na, nadzieje, co będziesz robił w przyszłości? Naciskali nie, cię, chyba żeby... nie, chyba nie, chyba nie. Co się chcieli, żebym, wiesz, no, mia... um... Dobrą pracę, na studia sobie poszedł. Jakoś, wiesz, jakby to jest takie stan... Nie, nie mieli jakby planu, będziesz no tak, tak. pomysłu jakiegokolwiek. Nie? Myślę, że to chyba bardziej... Teraz, teraz tak jest, nie że, że te testy predyspozycji, predyspozycji a są, są w szkołach... A... Tak, jak nauka idziesz, języków obcych od szóstego idziesz, roku życia. Tak, idziesz sobie, wiesz, na, na, już do gimnazjum tak naprawdę, jak nie do podstawówki, na, na jakieś, wiesz, profilowane rzeczy, te, które Cię interesują bardziej, um, a myślę, że tamten, tamte czasy, tamte lata... To jest Nie moim zdaniem, w tak podstawówce jest... określać już, co chcesz robić, Powinniście uczyć takich podstawowych rzeczy i ewentualnie ale Stary są dzieciaki dziewięcioletnie, życiu. które chodzą i gotują w programach kulinarnych i znają więcej przypraw niż no. ja kiedykolwiek bym znał. No tak, tak. Przysłówek. nie, no dobra, nie <laughs> Przys, mówię, że. niż Przysłów. <laughs> przysłówek też, pewnie. Nie no to. to... Na pewno się zdarza tak, że ktoś od początku czy jakoś wcześniej zorientował się, co go kręci bardzo, że to się, jasne, niech się trzyma tego, ale myślę, że zdecydowana większość dzieciaków, to nie ma pojęcia, nawet w liceum jeszcze czy coś ludzie się zastanawiają, co studiować, co robić dalej. Myślę, że znam... I nikt się nie uczy tego, jak to w ogóle odkrywać i poszukiwać tego, myślę. Myślę, że więcej powinien się czasu na tym skupić, niż właśnie... Ten... Nie wiem, co to są pre testy predyspozycji, jak to teraz wygląda, ale... Wiesz, też pytanie... No, masz po części rację, nie? Że, że fajnie by było odkrywać to wszystko i, i mieć jakby narzędzia do tego, żeby wiedzieć, co zadawać pytania, nie ja kiedyś myślałem, żeby fajnie by było, jakby była filozofia w szkole, w szkołach, nie? Bo to jednak gdzieś tam tak. uczy zadawania pytań waż ważnych, no, no. ważniejszych. Ja trochę miałem, ale dopiero w, w liceum i to też tak. I myślę, że to też, tylko pytanie, w którym momencie to wszystko by sprawiło, że cały naród by wy wyrósł na, wiesz, ludzi, którzy, o, ciekawe, czy powinniśmy wybudować tą drogę tutaj, czy może ta... nie, weźmy inne, wiesz, A gdzie Bóg w tym wszystkim, tak. gdzie dążymy, ta droga dokąd nas zaprowadzi, nie? jakby to jest takie... Że wszyscy no... byliby nagle intelektualistami tak, tak, i nie tak, chcieli tak, tak. robić tam... Humaniści wszyscy, tak, nie? Tak, humaniści. Nie, no myślę, że to jest mało prawdopodobne. ale jasne, tak, to, to zależy jak już nakierujesz też, no. Także, także wydaje mi się, że te lata wszystkie wtedy to były bardziej tak, że każdy szukał sam, nie, nie, nie to, co gdzieś tam mu się spodobało, to poszed... ja pamiętam, że bardzo biologię i chemię lubiłem, tak? dlatego też poszedłem na taki profil w liceum, Aha. a później z tym nie miałem nic wspólnego, tak naprawdę, no nie, tak. nie mam nic wspólnego. Lubię program, programy jakieś tam BBC, World, mhm. albo, albo Life albo ten Kosmos teraz był fajny, tak. tego. Neil deGrasse Tyson, co, on, co wypuścił. No tak, to jest e, ekstra. Także, także to, tym się jaram, to lubię i jakby też Lubię trochę fizyki, lubię wszechświat, jakby wiesz, tego typu rzeczy. To, to, to, to lubię. E, jakieś takie, wiesz, dywagacje e, egzystencjalne. E, to nie ma nic wspólnego z biologią ani chemią, także. Studiowałem anglistykę przez pewien okres mm. czasu, także jakby. A w zawodzie jakby no nie pracuję, nie? Jasne. Także. Tak, no jest no, stary, no z, Anglisty też. Na no ro, robię, wiesz, zacząłem robić stand up. I tak. jakby to jest. wiesz, I to bym chciał robić cały czas, także to jest no nie poszło, nie w którymś momencie. Jakby poszło mnie w tym no kierunku, może nie tym co... kierunku. Tak, może nie poszło, może po prostu nigdy. Nie byłeś stworzony do tych tradycyjnych Jakichś rzeczy, no to ze stand-upu nikt cię nie ja mi się nie, chciałem, nie nauczy to, już teraz Mi się nie chciało też tak. nie no tak, tak. Jakoś tak chyba zbytnio Pracować, ja teraz pracuję przy remontach nie I mhm. rzeczywiście jest to mega Ciężka praca I wartościowa tak. W sensie dużo jakby rzeczy Uczy tak. Chociażby pokory Jakieś tam No tak na pewno. I, i, i dokładności też, mm -hmm. e, przede wszystkim, ale... No no ale myślę, jednak... że każdy powinien mieć jakoś przynajmniej jedną taką fizyczną pracę w, tak. w życiu, bo to naprawdę... Każdy powinien ze stand-upem mieć wspólnego coś. <laughs> tak jak każdy powinien przepracować na przykład jeden dzień na budowie, to tak samo każdy powinien wyjść <laughs> na open mic. <laughs> Tego nie wiem, może wielu osobom by to pewnie coś dało, ale nie, ale myślę, że o jakiejś takiej pracy właśnie, która wymaga... No, takiego fizycznego poświęcenia też, bo Ale to, przed, no, no, bo no, no, to też... się docenia bardziej wtedy i wiesz, w ogóle, no a poza tym można się nauczyć przydatnych rzeczy, no. Może kiedyś, kurwa, będziesz musiał sobie sam dom wybudować, bo wszystko runie i będziesz w lesie, kurwa, polował na króliki, bo pierdolnie i... I ty już będziesz miał część umiejętności. No, ale będziesz musiał się nauczyć polować na króliki. No tak, ale już Ale dom, spoko, bo są mógł... tutoriale na YouTubie, także, <laughs> <laughs> także luz. <laughs> I tak samo są tutoriale, jak budować szałasy. Tak. Jest, takiego, jest, jest taki kanał. Jest tego pe pełno pewnie. Nigdy nie no. poszuk... Nie, nie byłem w tej części YouTuba, ale na pewno jest tego no. dużo. także Także no, powiem ci, że... Ty masz taki ten? Gdyby tylko internet był, to myślę, że każdy by sobie dał radę. Tak. No, ja myślę, że internet... No, tutaj... Czy mam zapędy, co? Bo Czy ty... masz zapędy jakieś survivalowe takie? No, że nie, to... no nie, nie, no nie, raczej nie. No, byłem no, tak w jak górach na ciebie, przez... nie <laughs> Koleś, który... Jak patrzy na ciebie, to nie bardzo. Jak patrzę na to cud, że jeszcze żyjesz. Tak naprawdę. <laughs> No nie nie wyglądasz na kolesia, który chomikuje puszki w piwnicy, jakby że tak to nazwijmy. No, nie, ale poznałem takich ludzi z tak, tak. Ta, którzy pr pracowałem z takim jednym gościem, który pamiętam, że byliśmy na jakiejś imprezie i wódeczka się polała i on zaczął mówić o planach, że on ma kumpla w wojsku, który mu mówił, że granice tutaj zamykają, że już to troszeczkę bardziej tutaj zaczynają zacieśniać. To było z trzy lata temu, nie, czy tam cztery i zaczynałem zacieśniać te granice i ja już mam, wiesz, samochód yy, zatankowany, który czeka jak coś. Mamy już obcykane tutaj przejścia graniczne, gdzie, mhm. gdzie tutaj przejechać, nie? Chatka w lesie, człowieku. I to, wiesz, i to wszystko dla Magdy, nie? Bo on był z taką laską wtedy. Ja mówię, wiesz, o, ja jej daję to, ona jedzie sobie tam z, nie wiem, kuzynem, bratem bo a ja zostaję, człowieku, w lesie i walczę o Polskę, nie? Taki... Mhm. Jafie, tak. Także wiesz, taki, taki typ, co, co nosi bluzy patriotyczne. No jasne, mówię, ale tak, ale w sensie spoko bardzo gościu, nie? Bo, bo on był tam kierownikiem w korporacji, e, gdzie tak. ja pracowałem. Także taki ogarnięty typ, nie? Uh -huh. Tylko z takimi troszeczkę od, wiesz, ja... odpałami. No ja to trochę, ro... co się rozumiem to takie myślenie, że, no, że trzeba się zabezpieczyć, przygotować jakoś, bo to nie wiadomo, co się stanie. Paniaki no, z wodą, no, to. Trochę to, mąkę. To nie jest takie głupie, ale <grym> dlaczego to się łączy z nacjonalizmem, to zupełnie nie rozumiem, bo, bo dla mnie to takie, jeśli, jeśli masz takie myślenie, że będziesz musiał być samowystarczalny, to na chuj ci to państwo wtedy? W sensie, co sensie, co ono dla ciebie oznacza, że jest takie istotne, yy, skoro nastawienie masz takie, że musisz sam polegać na sobie całkowicie, ja nie wiem właściwie, co w ogóle ten kraj dla ciebie tam zrobił, że tak jesteś oddany, no ale okej. Okay. Właśnie, sensie, ja wiem, kto, ja wiem. Co, no, no, no, no, no, wiem, rozumiem, co powiedziała rozumiem. osoba patriotyczna w sensie, raczej. Jak że, chodzi ci o to, skąd to się tradycja, biorą, skąd się bierzesz i Nacjonalistyczne poglądy, tak? Nie, nie skąd w sensie... się biorą, tylko z, dlaczego tak często się łączą z takimi fascynacją taką właśnie survivalową. W sensie, wiesz, tą taką... Y, nawet nie survivalową, tylko... Od... A łączą się? Preppers, nie? Preppers... Y... A ja nie wiem, to jest, wiesz, jakiś taki... Ja nie wiem, czy on nosi te bluzy, tak? Ale w sensie... Jakby... Aha, okej. Okay. Tak go chciałeś sklasyfikować. No, no, tak, nie bo tak, mi się tak, tak. No, w sensie że... po tym, co on mi mówił, nie? Jakby takie, wiesz, żebym walczył za Polskę. Mi się wydaje, że to często Także... się łączy. Zresztą jak są takie bojówki, na przykład... Nie znam tak, wielu osób amerykańskie niestety, No ja też tak, nie. polski mi... nie znam no. Tak, to, to... No też nie. Osobiście nie znam takich ludzi za bardzo. Ale jak znam takie, kojarzę takie bojówki amerykańskie czy coś, to oni też mają skrajne zacięcie patriotyczne, tylko to inaczej się objawia. Oni nie ufają rządowi i tak dalej, ale cały czas jest kurwa Ameryka, wszystko Ameryka. Ale oni tam mają wpajane już od, od dzieciństwa taki patriotyzm, no, nie? Błę... No, takie no, tak, no, no nie, takie ślepe w mamy. ogóle. No A ma, mamy? No oczywiście, że tak. Nie, no. wydaje mi się, no że tak, nie no jest kurwa... to jakieś takie, wiesz. Pie... Skrajne, jak no... u nich, takie indoktrynowane. No no zależy, tak zależy, co to znaczy, skrajne, ale wszędzie kurwa wisi godło, wszędzie wiesz, jest Bóg, honor i ojczyzna. I e... no żebyś nie zapomniał w jakim państwie Tak, wiesz, no właśnie, żebyś nie zapomniał, komu masz podatki płacić. I e... <laughs> <laughs> i. I jeszcze jest co? No wiesz, no cały czas takie powtarzanie historii związanej z niepodległością głównie. No dobra, ale to jest na takiej samej zasadzie, wiesz, jak, nie wiem, idziesz do fabryki Della i też masz wszędzie logo Della, nie? No to co? Mają? No, tak, no dobra, no tyle, ale tylko mówię, że, że to jest obecne w życiu, po prostu tego pewnie nie zauważasz, no. W się sensie się nie zwracasz już na to uwagi. Tak? Już, nie, już kiedyś o tym gadaliśmy też ostatnio chyba z kwiatkiem nie mówiąc o takich rzeczach jak piłka nożna, czy, no, czy coś, no. czy bycie kibicem, nie? Jakby nie wiem, dlaczego mam kibicować tym kolesiom w tej koszulce akurat. Nie ma tu ze mną żadnego związku, tym bardziej, że kurwa nie pracuję dla Orlenu, ale wiesz, no, jest... yes, no ale tak jest, nie? I to jest, to jest bardzo, przynal... no. bardzo podobne do patriotyzmu. te przynależności chyba, nie? Jakby takiego... Poświę... Niektórzy poświęcają Bogu, tak? Niektórzy poświęcają Legii. Niektórzy, no tak. w, wiesz, e, ruchowi Ale to jest trochę chorzów, to samo. Nie? To są dwie rzeczy, w które tak, wierzysz bezwarunkowo, no. bez, bez jakiegoś racjonalnego uzasadnienia. No fanatyzm. Znaczy zależy, tak? Bo jeśli chodzi o fanatyzm, no to rzeczywiście to jest głupota jakaś, tak? Taka, e, gdzie tak naprawdę ci ludzie zbojują... Bojówek... Dobra, tylko nie, nie gadaj na Legię, bo kurwa, będę miał kłopoty. <laughs> <laughs> Dobra, widzę e... <laughs> Nieważne, no um, Chcesz, wiesz, no Bijesz się za to i to jest jakby tylko Wytłumaczenie Agresji, tak mi się wydaje Że, że musisz, że powód jakiś Za coś, tak. nie A nie wiem Aleś tak, tak, to... pierdol, bo się uśmiechałeś na przykład. Nie? No, jakby no, w, w, to jest na takiej trochę zasadzie, to mi się wydaje, że znalezienie jakiejkolwiek przyczyny, żeby się tak. napierdala Ja myślę, że. Bo to nie jest tak, że bojówek... bronisz rzeczywiście, no nie no, bronisz, tak, bronisz, ale. No tak, tak, ale nie jesteś rzeczywiście zagrożony, twoja autonomia tak, tak. nie jest zagrożona, że cię kurwa Niemcy atakują, tylko przyjechali pograć w piłkę co tak, najwyżej. Tak, tak? tak więc tak, jakby tak. Ten... Tak, tak, tak. I... Nie wiem, tak jak. Ty bronisz... Nie, nie mów mi nic na matkę, bo cię zapierdolę. Nie? To no tak, też tak. na takiej zasadzie. Że jakby powód do tego, żeby się bić po prostu. Jeśli chodzi o fanatyków, mm. jakichś piłkarskich właśnie, no tak, bojów, bojówkarzy, no to ja wątpię, że większość z nich kojarzy, jakie są nawet nazwiska, kurwa, zawodników. No to tak, to tego nie wiem. Ale mi nie chodziło o fanatyków, mi chodziło o, o nawet takich zwykłych kibiców, nie że w sensie, że tam różne są elementy, jakaś wspólnota, cokolwiek, ale dlaczego, wiesz, tak wszyscy tam porywają te szaliki, masowo wychodzą kibicować jakimś kolesiom, których właśnie nawet nie znają? No tylko dlatego, że tak ich nauczono, no to nie ma, nie ma innej przyczyny. Od małego, wiesz, ojciec się sadzał na kolanie i tutaj, kurwa, oglądamy piłkę i to jest jedna sytuacja, w której ojciec się cieszy i są różne emocje i w ogóle coś tam... Ja myślę, że to z tego się bierze, no. Co jest indoktrynacja dla no mnie? Wiesz, brak kwest... Znaczy to chyba gdzieś idzie w tym kierunku właśnie, że tak zaczynasz w ślepo w to wierzyć, że zaczynasz, sensie przystajesz. Nie kwestionujesz tego. A no tak, tak. Wiesz, jakby, tylko bierzesz to, jakie jest, mhm. tyle. Ja nie miałem nigdy. W sensie ja nigdy nie. Nie miałem jakichś takich właśnie skrajnych poglądów. W związku z czymkolwiek. Pewnie nie miałem takiej opcji, żeby kurwa zawzięcie, wiesz, bronić tak. czegoś, żeby tylko się pobić, żeby nikt nie, no to nic nie powiedział, bo to wiesz, jest moje i tyle, nie? Tak, tak. By tak. Nie, nie, bo raczej, bo raczej nie. No to chyba dobrze to wyświadczy. Ja myślę, że to tak jest jednak słabość charakteru, trochę taka, że musisz. Bronić swojego. Bronić czegoś, czegoś, co jest, co sobie przypisujesz, co o. tak naprawdę nie ma związku z tobą bezpośrednio. Co w się sensie ta druga osoba, no nie, to tak sobie jakby mi ktoś powiedział, że nie, lubię chi, nie lubi chili, a ja uwielbiam ich. No na przykład. Na, wiesz, no no. no okej, okay, dobra, tak. lub sobie, nie? Ludzie w internecie okay, mają to z grami komputerowymi, czy no coś i tam. Z Jak masz krytykować, innym, tak, tak no, no, jasne. No, no. no okej, okay. no dobra, we, wróćmy do, do ciebie w takim razie, jednak. E co? Nie, pogadajmy o Legii Co, co studiowałeś? Mówisz, że anglistykę? O Jezus, co co ja nie. <głos> anglistykę pamiętam najdłużej, studiowałem, bo studiowałem tak? no, z trzy lata. Um, później zrezygnowałem. Studiowałem dziennikarstwo pół roku. No, a później psychologię dwa lata. Mhm. No. To po, ten, powtarzają się te kierunki humanistyczne trochę, w sensie dużo osób. Tak, bo. Hmm. Też ja... ci, którzy nie wiedzieli, co robić, to takie bardziej, nie? Ja chciałem na Polibudę w ogóle złożyć e, dokumenty na, na biotechnologię po angielsku. Czy coś takiego? Generalnie chciałem na Uniwerek, y, na biologię, chyba właśnie, czy coś takiego. Nie, tak, na Uniwerek, na biotechnologię chciałem e, złożyć e, papiery. E, w Warszawie? Nie, w Łodzi. Nie. A, okay. Mamy uniwersytet też. Nie, no wiem, że to, macie. To jak jak stań... myślisz Uniwerek. To dopytuję tylko, myślałem, I... że na jakiś dobry chciałeś, ale... <laughs> Tylko pamiętam, że wog... nie zarejestrowałem się na uniwerek, bo ja chodziłem do prywatnych szkół mhm. i nie poszedłem na uniwerek, bo zapomniałem hasła e... na rejestrację. W się sensie, zalogowałem się w systemie i później zgubiłem gdzieś hasło, a później już upłynął termin. Na, na odzyskanie hasła czy coś i, i nie, nie udało mi się tam zalogować. Też chciałem na Polibudę, tylko, że za... nie wiedziałem, w sumie nie dowiedziałem się, że trzeba matmę zdawać na maturze. <grym <grym <grym się i nie poinformował, że na Politechnice <grym> matematyka Ja w ogóle jest... głupi jestem, straszny ja naprawdę, ja w ogóle tak wysrane na wiele rzeczy i uh -huh. po prostu wiele rzeczy nie, nie biorę pod uwagę i później tak. jak się dowiaduję o tak naprawdę no wiedzy takiej ogólnej, uh -huh. nie, która, jest, która jest wiedzą ogólną, no to tak niektórzy się patrzą na mnie, naprawdę, nie wiedziałeś o uh -huh. tym, stary. Mówię, no naprawdę, nie? Bo nie, nie przeczytałem, nie dowiedziałem się, miałem wysrane na to po prostu. Nie, Z Piotrem Szymowskim pojeźdźcie Nie, że nie się wiedziałem, spotkaś, że to powiesz, wiedziałem. I było, kto no, bo... kogo nauczy więcej. Jakby to będzie... Albo kto nie wie więcej. Tak, przykład, tak. Nie? To było szok nie, on też, Czego nie wiesz, a Australii? On nie? też wie dużo jakichś takich losowych, dziwnych rzeczy, ale nie wie innych, które mi się wydają podstawowe, no, ale to no tak wszystko bo... od doświadczeń życiowych trochę zależy. No, I od od, doświadczeń, od priorytetów no. też, no to doprawda. No. no dobra i co, ale czy, czy Poli Buda się nie udało, bo... Bo, utrudni... bo marcy, chłody pod nogi no. ci wyrzucali to dlatego, że, że jesteś biały, to oni chcieli ci utrudnić życie. E, I co, i dostałeś się na psychologię najpierw, tak? Czy... E, nie, na anglistykę Aha, najpierw, no. Ale też nie skończyłem, bo. Um, bo trzeba było się uczyć, nie? No, no masz. Nic... No, to jest głupie w szkole, to nie, jest, w sensie... nigdy tego nie rozumiałem, tam trzeba spełniać jakieś wymogi. Ja też nie, jakieś oceny czy coś. No. Um, jakieś koleści podpisuje świski, nie wiadomo za co. Ja, ja pamiętam, że przez dwa lata udało mi się bez uczenia się robić rzeczy. czy znaczy może tam jakieś wiesz, tam na łacinę pamiętam, że kilka, kilka rzeczy się uczyłem, mm -hmm. i, i na coś tam jeszcze. E, ale tak, cała reszta to, to była bardziej taka, że umiałem przebrnąć przez to. Tak. I, I tyle. Mm -hmm. Z wiedzy jakieś tam na, na z wykładów, czy tak. coś to tak, to, to, to mi się udało. na tyle byłeś naturalnie zdolny, tak, że nie tak, musiałeś się za bardzo tak, starać, to tak. jest. Ale w momencie, kiedy już przyszła, wiesz, kwestia, że trzeba się nauczyć, to gramatyki fonetycznej nie zdałem w sumie tak naprawdę. To, to mnie powstrzymało. To jest przejęte. Ehm, to... Na na dziennikarstwie. W sumie po prostu przestałem chodzić, bo wtedy strasznie dużo nierają jointów i mi się nie chciało. Mhm. Um, a na psychologii? Uh, a psychologii też um, przestałem, bo y, statystyka. Był taki... Aha. Statystyka i coś jeszcze. Jakieś chyba dwa przedmioty, z których nie umiałem przebrnąć tak. po prostu. nie, Nawet ucząc się chyba. Tak, nie, nie, chciałem. nie, nie Statystyka też zniechęciła. No Poza tym... Skumałem, że ja jednak wcale nie chcę być y, jakimś pracownikiem naukowym czy socjologiem. Kiedy stwierdzisz, że studia przerywasz i będziesz robił co innego? Wiesz co, psychologią było trochę tak, że na trzecim roku um, zacząłem ogarniać stand-up w Łodzi, zacząłem robić mhm. wydarzenia i też de facto poszedłem do pracy. Tak. Takiej pracy, gdzie tak naprawdę miałem grafik trochę rozjebany, tam miałem zjazdy weekendowe, bo to była zaoczna psychologia. Nie wiem, czy to trochę beka, tak naprawdę zaoczna psychologia. A... Dlaczego? Bardziej niż inne przedmioty? Bardziej beka? No psychologia. No, jakby Wszystkie studia w Polsce w mhm. większości są stacjonarne, w sensie od poniedziałku do piątku. Pewno, nie wiem, czy taką wiedzę można... Na każdym można... kierunku są zaoczne prawie teraz. Na każdym A, większym. Nawet lekarze? Myślę, no dobra, że może, jak, mają... może medycyna nieszczególnie, ale no. pewnie niektóre rzeczy możesz zrobić też zaocznie. Bo to jest dla ludzi, którzy właśnie pracują. Na pewno dentysta chyba, bo, to w sumie bo tylko... dentysta chyba nie musi nawet mieć A, studiów. A nie wiem, chociaż może... <laughs> tak, wszyscy mogą być dentysty. Nie, nie, może jest... <laughs> może w Polsce jest inaczej. Wiem, że możesz... Zostać na pewno y, tym. Korespondencyjnie. <laughs> Z <tej> chirurgiem. <laughs> tak. Korespondencyjnie. Tak. Przesyłają ci Zg zdjęcia. grałem ale... w ten. W, ten y, w tego lekarza tą gierkę, taką, co filmujesz tę. Y, tak, tak. Jak się nazywa? Operacja? operacja? Ta operacja. Operation. lekarzem. Przyszedłem operację trzy razy. Jest <laughs> <Z> mój dyplom. <laughs> Tak i poszedłem do korpo swojego pierwszego i miałem strasznie rozjebany tydzień pracy, że miałem wiem, od wtorku do niedzieli na przykład, czy tam soboty, zmiany i jakby nie było tego takiego od poniedziałku do piątku mhm. trybu po prostu tak. I, i, to, i to gdzieś tam mnie rozjebało. Bo nie chciałem sobie tego ustawiać i jakby straciłem taką werwę, czy tam chęć do tego, żeby się uczyć tego. Tak. A, no i plus później, jeszcze ten stand-up doszedł, gdzie poświęcałem dość sporo czasu tego temu, organizacji przynajmniej tego. Mm -hmm. um, no i tyle jakoś tak wyszło. No tak, pierwszy występ, jaki miałem w Łodzi, to pewnie ty or organizowałeś. Yy. Tak. Kiedy zacząłeś tak. się to tym było, w sensie, zajmować? Tak, to było w scenografii, pamiętam. To było 2000. Możliwe. 2012 pod koniec roku to już by się zainteresowałem tym mm -hmm. i już zacząłem gadać z Antkiem nawet na, na ten temat, w sensie żeby, żeby przyjechali. Tak. A nie, to teraz mi się przypomina, to nie był chyba mój pierwszy występ w Łodzi, pamiętam. Pierwszy nie. Je, y, inny, gorszy jeszcze. Ale... W klubie Antrakt, pamiętam, tak, Bo było coś takiego wcześniej, takie... wiem, tym byłeś, ale... Byłem w takim małym strasznym miejscu, ja w ogóle chyba z Sufinem wtedy występowałem, więc ja nie wiem wow. czy ty tam, nie, tam nie pamiętam kto nie to organizował, do tego ręki niestety. ale tam było, no na szczęście, tam było źle, mało ludzi było, to w ogóle, to była jedna z pierwszych moich styczności chyba z Łodzią od dłuższego no, no. czasu też i to przyjechaliśmy e, w niedzielę. Nikogo nie ma na ulicy, wszyscy są w y, manufakturze czy gdzieś w no, jakimś no. centrum handlowym. Tam są wszyscy, nikogo nie ma na ulicy i w klubie właściwie też ludzi niewiele. A no było 20 osób w ogóle, czy? nie, no było, ale to było bardzo małe miejsce, tam źle ustawione i tam może było, nie wiem. Myślę, że 20 osób, mniej więcej. I, a poza tym my, my byliśmy chujowi wtedy. No, bądźmy szczerzy, więc tak czy inaczej, ta impreza była nieudana. Tak, tak. Hmm. Nie, no ja pamiętam, 2013 w styczniu okay. była No nie, to to impreza. było jakieś może nawet dwa lata Ty wcześniej. Ty byłeś na drugiej imprezie, drugiej albo trzeciej chyba przeze mnie organizowanej, Aha. tak, to tak, okay. w Łodzi, w scenografii, to tak. Tak, tak. Na drugiej, dokładnie. Na pierwszej był Syrek... Buchwald i chyba Damczyk był. Pamiętam, że wtedy strasznie jak to zobaczyłem, to było takie wow, zajebiste, nie? Że spokojnie, że dali radę tak no naprawdę, tak. nie? I, tak. I ta atmosfera była taka fajna, że, że to rzeczywiście się zażarło, nie. I ja się pamiętam, kurwa, jak ja wtedy się stresowałem tym wszystkim. Pamiętam, że bilety sam robiłem, Aha. ogarniałem wszystko e, i na, przed przyjściem stary, autentycznie, przed przyjściem do klubu. Poszedłem do kościoła. <śmiech> Naprawdę, pomodlić, żeby, żeby się to pomodlić? wypaliło, stare tak. no bo ja się umówiłem z nim na 1000 złotych e, w ogóle, Aha. jakby na wszystkich, tak po prostu było. Um, w sensie z góry, niezależnie od, od biletów, tak? Tak, tak, tak, mhm. tak, Chociaż wydaje mi się, że nawet jakby przyszło 50 i byłoby to 600 złotych, to wydaje mi się, że nie byłoby jakiejś większej spiny z tego powodu, ale jakby no jednak jakby jakiś tam ten stres był, nie? Tak, tak. No i, i przyszło ponad 100, stary. Aha. Było mega spoko. Nie? Ja sam. się podjarałem tym, że ta impreza wyszła. Miałem jeszcze jakby górkę jak, jakąś z tego w ogóle, gdzie mogłem to sobie, wiesz, zainwestować w promocję jakąś późniejszą. Tak. I stary, było zajebiście. Mega, mega spoko. Ale jak to się stało, że zacząłeś się tym zajmować? O, kiedy, kiedy? No musi paść to pytanie, no jest dość no no podstawowe. Zresztą e, mimo że to jednak jest. Trochę kasztańskie pytanie wywiadowe dla mnie jest ciekawe. Bo różne, różne już słyszę rzeczy. Nie, za, nie zawsze jest to Carlos Mencia na YouTube. <laughs> A wymyślenie Suchara takiego wewnętrznego. Aha. Wiesz, jak się nazywa przypadłość. Um, kiedy ktoś podpierdala kogoś żarty hmm? demencja <laughs> no, Okej. <okay. laughs> <głos> tak, ktoś podpierdala im, że nie pamiętam, to już w ogóle najgorzej <głos> tak. choć to, to się zdarza chyba prawie każdemu w sensie no pewno, zdarzają się takie tak, zbieżności A, no ale co, właśnie widziałeś na YouTubie stand-up, czy, czy to było płynne przejście od, od Dańca i Laskowika no? A... bo wspominałeś tak, tak bo ja, Poza nagraniem, no, ja lubiłem, tego, tak. lubiłem lubiłem oglądać, lubiłem słuchać, strasznie mnie bawili, um, ale chyba taką pierwszą... No myślę, że stamtąd też to gdzieś jest, nie? Wszystko. No, jakieś takie... Um... Oglądają się u Ciebie w domu? Takie, że się tak, sam zacząłem. Tak, tak, tak. W uh -huh. sensie, no u siebie w domu sam. Tak. <śmiech> <śmiech> nie, że, nie, że rodzice na przykład oglądali kabarety, czy coś tam. No. Nie. Wiesz co, ja do kabaretów miałem... Nie byłem jakiś taki super przekonany. W uh -huh. sensie, Jakieś tam skecze widziałem, ale bardziej jednak interesowało mnie one show. W sensie, tak. że, że był ten jeden koleś, który mówił. Mhm. I pamiętam, że pomijając już jakby te, jakieś tam polskie wpływy, tak? E, czy to Daniec, czy Laskowik, czy, czy ktokolwiek inny. E, czy Antek. <grym> e, nie, kto tam jeszcze był taki w sumie. E... Z takich wcześniej przed stand-upem niby? No to nie wiem, kto jeszcze. Rudzisz, no był Halama był dość wcześnie. O, i Halamy też, tak. tak. I Halamy też oglądałem w żółtym sweterku, mm -hmm. jak o kurach mówił. Także to, to widziałem. Generalnie monologi, po prostu jakieś. To, to mnie bardziej tak interesowało niż, niż skecze. Tak. tak. Ale pierwszym takim chyba, pierwszym, pierwszym, to był Rowan Atkinson. A gdzie on, on ma taki special godzinny, jeden fragment akurat tego pamiętam, bo strasznie mi się spodobał, gdzie on udaje diabła tak, i wita tak. wszystkich w piekle. Mhm. Ja pamiętam, że ja sobie spisałem cały ten monolog jego mhm. i chciałem to powiedzieć, gdzieś na jakiejś w szkole czy, czy tak. gdzieś, na, nauczyłem się tego na pamięć. Mhm. To było w sumie pierwszy raz, kiedy podpierdoliłem żart, <laughs> nawet cały set w sumie. Pierwszy i nie ostatni? <laughs> I co, doszło do. Nie, do, do nie, skutku, nie, nie, powiedziałem tam, nie. Tego, nie gdzie powiedziałem tego, nie się powiedziałem. zaprezentować. Tego. No to fajna historia. <laughs> cool story, bro. <laughs> tak, to było wspaniałe. No ale rozumiem, czyli tak. No to, to, to też nie wiadomo, czy to jest stand up, czy nie. On tam jakąś gra postać, ale zdecydowanie tak. solowy występ. Tak, jego... tak, chyba bardziej. W... Jeśli miałbym to skategoryzować, hmm. to bardziej to właśnie. Sorry. Solowe wystąpienie, Ta, No to, to jest fajne, takie dość. No, nie dość, że on jakby tą postać to odpowiednio odgrywa, to jeszcze ilustruje całą sytuację sam, nie? W sensie trochę widzisz, co tam się dzieje. On opowiada, mówi do różnych grup, Aha. tak. To jest, to jest rzeczywiście. ja też to pierwszy raz widziałem na, na YouTube. Ja w ogóle, ja chyba zanim to zobaczyłem, to nawet nie wiedziałem, że Atkinson robił. Jakąś komedię, w której mówi, coś ja to na... bo jak tylko ja się fasolę ja to na VHS-ie to miałem nawet. I... Tak? No, pamiętam, Aha. że to nagrane na było. A później... Ale z telewizji, czy jakieś piraty? Okej, już myślałem, że. Ale działo normalnie gdzieś tam i sobie to nagrałem. Tak, w polskiej telewizji? No, jakimś Ciekawe. Polonia 1 Aha. pewnie, albo coś takiego nie powiem. A, no już. dobra. I to nie było z lektorem, czy coś? Tak. A, okej. Okay. A co? Ja myślałem, że ty to widziałeś, bo ja to widziałem w oryginale na YouTubie kiedyś i tylko dzięki temu to znam. Nie, to było mhm. w, w polskim, z polskim dubbingiem. No. Znaczy dwóch z, lektorem. Z lektorem. A później to był chyba ten, no Eddie Murphy, nie? Aha. Delirious. No, tak. No, bo jakby wiesz, a później... Ale też z lektorem? To byłoby sporo Tak. Ciężarówka tak, z lotami ee... jedzie, ciężarówka Jej, Tak, no właśnie I ten, Ruciński by podkładał, by był lektorem. Aha, tak. No i że za, zacząłeś szukać, że, że gdzie ja można by coś to, takiego ja robić? to, ja to zobaczyłem czy chyba na Joe Monster czy coś takiego, mhm. e, czy na Wykopie, nie pamiętam już. Obejrzałem to, posikałem się ze śmiechu, prawie że, oczywiście, bo nie zrobiłem tego naprawdę. I później zacząłem szukać tego, nie? Mhm. Zacząłem szukać Row, później obejrzałem, tak. a później już jakby wjechali inni po prostu. Uh -huh. Był Karlin, w którym się zakochałem. Chyba, chyba stamtąd takie zgorzknienie do świata chyba mi jakby tak. zostało. A, I taka... Tak, no mi z, z Karlinem mi zostało dużo y, podobieństwa światopoglądowego, czy coś nawet nie, niekoniecznie komediowego. Ja, i, i się później czasami zastanawiałem, czy to on mnie przekonał do wielu rzeczy, czy ja po prostu usłyszałem, jak ktoś mówi coś, co już jakby... O, o cyt cytujesz coś tam teraz? Nie, nie. Taki czy... cytat jest, że tam komik jest... to chyba nawet Karlin powiedział. Ale ja nawet nie skończyłem mówić, to co ty wiesz? No bo ja wiem, że ty chcesz powiedzieć co tutaj, czy nie znam. Ale <laughs> wiesz, o co mi chodzi, czy ja... Tak, że komik jest osobą, która... Kurwa, no i mamy obydwoje ten problem teraz. Nie, ja nie miałem problemu z tym, ja chciałem skończyć zdanie. No to skończ, taki mądry jesteś, no. Nie, nie, chodziło mi tylko o to, czy, czy on sprzedaje mi coś, czego ja nie wiedziałem, czy jednak wypowiada y, moje własne myśli, czy coś, co już jakby y, kumałem, czy może nie potrafiłem tego zwerbalizować, nie, ale... No to Karlin kiedyś powiedział, że komik to jest osoba, to, to jest taka osoba, która e, przypomina ci o czymś, o czym zapomniałeś się zaśmiać po raz pierwszy raz to widząc, czy słysząc. No tak. Coś, tak. coś takiego. No tak, ja myślę, się... że to dotyczy bardziej obserwacji, ale masz rację. No w sumie ta obserwacja może być każdego rodzaju, nie musi być prozaiczna wcale, nie? Coś taka codzienna. Może też dotyczyć ogólnego systemu politycznego, czy cokolwiek. Podobał mi się A, ten tak. Jeff Dunham, mi się też podobał. Te, te, o Jezus Maria to nie? Nie, to jest, ja, ja muszę, to jest taki, że zazwyczaj się wstrzymuję od komedii, ale tu muszę weschnąć nie, ja nie, to jest dla mnie straszne, to jest dla mnie antykomedia, ja nie mogę kurwa patrzeć na to, co ten koleś robi ja strasznie się z tymi postaciami oczywiście tak, nie? tak e, ten Peanut i Walter, Walter oczywiście Aha. najbardziej lubiłem, bo chyba jakieś zgorzknienie do świata, bywa po prostu Aha, Walter jakby, to jest ta kukiełka, to jest taka ta. a, Okay. u tego Jeffa, Don Hamer. Mój jest ulubiony oczywiście Ahmed, wiadomo. No, oczywiście. Jej... Uwielbiam A tak, no, bo do rasowe Achmeda stereotypy. I... Stąd go w sumie też wyczaiłem, tego uh -huh. Jeffa. No tak, no, no to jest strasznie popularne. To było chyba no. w rasistowskiej Polsce od razu Hitcher. Tak jest. <laughs> jest... A jak? <laughs> No. Eee, Zapraszamy was wszystkich. No wiem, to jest tak, to jest segment, jakiś tam segment populacji, Polacy ale duży. są dobrzy w dwóch rzeczach. Rolnictwie i rasizmie. Chyba w rasizmie są lepsi, jednak z tego, co widzę, to mi się wydaje, że... Kurwa, gdyby tylko za rasizm dostawało się pieniądze, o Jezus. Spadnie. O kur No to nie, to bylibyśmy jednym z bogatszych, bogatszych w Europie. Bogatszych państw na świecie, myślę nawet. Nie, na świecie to no, poza nie Poza Teksasem, nie? Oczywiście. <laughs> nie, rasizmu jest pełno na świecie. ale. Jak... jeszcze mogło ale... być gdzieś tam, <laughs> no, wiesz. Tak. No ale na pewno nie bylibyśmy krajem trzeciego świata, bo tak to można powiedzieć. No ale to jest trochę <laughs> tak, że to się nagradza. Nie trzeciego świata z uniwersytetem trzeciego wieku. <laughs> <laughs> ale dobra, no okej, okay. Jeff Dunham... Um... No, rozumiem. Carlin, tak. um, to dla mnie To dla różne rzeczy. To ciekawe, że tak ci się uh, to spodobało. Bill Hicks. Tak. Ale Billa Hicksa jakoś tak. W sensie lubiłem go, lubię go. Uh, miał jakby takie fajne. Na tamten czas był kimś, kto rzeczywiście łamał jakieś zasady, tak mi się wydaje. Czy, um, czy mówił o rzeczach, o których rzadko kto mówił, tak. Um, I i okej. Okay. Spoko, ale jakby cały ten kult Billa Hicksa, okej, okay, fajnie, no, no to powstało z, zrobił później, dwie, dwie chyba pół już, godziny, no. w sumie... No tak, to Stuart Lee się z niego i, nabija, nie? I trochę że, ten... Znaczy tam, z, nie, z niego, z fanów Billa Hicksa właśnie. No, no, no, no ale jakby lubiłem go, tak? tak? Lubię go, także jakby szanuję go za, za jego pionierstwo, chyba jakieś tam można powiedzieć. Może trochę tak, on chyba miał tak naprawdę z... tak. dużo materiału, tylko wydaje mi się, że może niewiele no, zostało wydane, tak? No tak, e... to, to, to na pewno. wydaje mi się, że... No później umarł, także też no, tak. trochę mniej napisał, nie? <laughs> Już nie Luszka. musiał wymyślać materiału. Eee, no. Nie sądzę, żeby jeździł z tymi dwiema godzinami przez tyle lat, no ale może. No wiesz, zdarza się. Tak? No wiesz. Kto z nas nie ma żartów sprzed dwóch lat, czy tam trzech no, Nie, się. no jasne. Ale to y, no, ale nie, nikt z nas nie występuje kilkanaście jeszcze, co? No hmm. fakt, fakt. No ale też jakby stany są trochę większe, nie? Jednak dobra, mimo wszystko tak, tak. I tam jakby ta dowolność W sensie no ta, ta frywolność tego, że możesz Ten program sobie nawet jeździć z nim przez dwa lata Myślę, że jest No dwa lata to spokojnie, to możesz Pięć lat jeździć, jak się postarasz Ale y, y, No dobra, ale co, za, zacząłeś szukać Jakoś miejsc, że, że chcesz to robić Że gdzie by można tu wystąpić Czy coś, czy w którym momencie e, się ogóle, pojawia pie... taka myśl, żeby w, Wiesz to w ogóle pierwszy, no tak no jak to z organizacją imprezy, no warto mieć jakieś fajne miejsce do tego i pamiętam, że, że miałem kilka na uwadze mm, i chyba poszedłem do scenografii, której, nie pamiętam jak to w ogóle wyszło, że ja tam poszedłem. Ale nie było w ogóle etapu, w którym jakby nie wiedziałeś co z tym zrobić, gdzie, gdzie, gdzie tu się dać temu ujście, czy coś od razu pomyślałeś, no zorganizuję imprezę? Wiesz nie, oceniali? pierwszą w ogóle opcją było, że ja w grudniu byłem na open micu. Aha, okej. Okay. I to jest takie moje moje, nie? Że, że ja poszedłem. No właśnie, i... to powiedz o tym, o pierwszym występie przy okazji. Eee, Rozumiem, że na o chłodnej to było. Tak? Na Aha. chłodnej to było, jeszcze tam na dole w, piwnice, w piwnicy. Te, te. Eee, kurwa, jechę z łodzi stary, ja miałem 40 stopni gorączki, nie? Ja mówię, dobra, jadę, bo jest taka okazja, nie? I muszę tam pojechać, muszę, muszę tam być. I poszedłem, i pamiętam, że jeszcze nie dość, że miałem 40 stopni gorączki. I wyszedłem zamiast wody stary na, na scenę, to jest z jakimś kurwa syropem, który postawiłem obok. Tak, tak i, i pamiętam, ten, pamiętam, że to był syrop Stodal. Pierwszy żart jaki zrobiłem wchodząc na scenę, to to, że ten e, syrop e, to jest syrop, gdzie, coś, a propos, który brzmi jak dyscyplina na olimpiadzie jakiś taki Aha. że stolcem w dal, rzut stolcem w dal <laughs> straszny głupie strasznie głupie to nie ale... zwykł i czasami, taki ten? tak, tak, tak to to chyba, nie... mm. mam nadzieję, że nie piłeś tego w trakcie występu nie, przed, A. przed. <laughs> to dziwny pomysł, um. ale rozumiem no kurwa, przyjechałem do Warszawy na 4 minuty tak naprawdę, czy 5 no słuchaj, Czy to mi teraz niekiedy na do Wrocławia 1 na 10. No nie, właśnie, nie no, to nie też nie mi się może. zdarza, więc to nie jest um, nic. Co I przypomnę? o broni miałem, nie, obroni e, w Polsce, że, że jeżeli byłaby legalna, to coś tam, nie? I tak. Jakby cały taki set. wiem, e, to No to. <laughs> Widzę, że się to miga przed oczyma, teraz takie. Pamiętam, jaj. że później do Antka, bo to jeszcze było jakby związane z tym, że tą imprezę też ogarniałem i widziałem się akurat z nim tego dnia, mhm. no bo chłopaki testowali i siedziałem z nimi, z kopcem i pytam się Antka. I jak było? On tak, no wiesz, stary, no wie. Nie pamiętam dokładnie tej rozmowy, bo miałem 40 stopni gorączki, jakby nie, no tak. nie pamiętam nawet, Wiktora, to była godzina, ale, ale, ale to był pierwszy raz. Mhm. A później w Łodzi zacząłem szukać um, miejsca do tego, miałem kilka na uwadze, ale pamiętam, nie pamiętam jak to się stało, że, że akurat na scenografię trafiłem, czy to na Facebooku gdzieś zobaczyłem jakieś zdjęcia czy coś i tam po prostu poszedłem i menadżerka wtedy Elwira Kaganowicz, którą bardzo pozdrawiam, która pomogła dość mocno przy tym, mhm. udostępniła lokal za free, w sensie za barter, tak, z, no że tak, oni tak. mają utarg z baru, a my mamy jakby scenę i tam no i tam się spodobało. Był fajny klimat, był naprawdę taki fancy wystrój i rzeczywiście to wszystko, ta współpraca cała szła bardzo dobrze. Później się trochę zjebało, bo i bo był inny właściciel, inny menadżer, z którym ja jakby kompletnie się nie dogadywałem i jakoś tak to wszystko z tamtego klubu odeszło. Teraz patrzeć, tam robi jakieś swoje rzeczy. Tak. Tyle, a później jakieś inne kluby po prostu, jakieś małe klitki na open mic i trochę większe na normalne występy, jakby no wiesz. Mhm. E, takim chyba miejscem, którą największą jakąś tam historię mamy, którego już nie ma niestety, e, bo, bo się zamknęło, w sensie przenoszą do innej lokalizacji, ale kiedy to się stanie to nie wiadomo, to szafa. W sumie to jest taki Aha. klub, w którym strasznie dużo się działo pod tym względem i czy to open mic, czy występ, czy cokolwiek, jakby tam był zawsze taki takie miejsce, że mogliśmy iść, dogadać się z terminem tak. i już jakby o nic innego nie martwić, nie? I, i właściciel to lubił i, i, i cała obsługa to lubiła i naprawdę było wiesz, sztos, nie? nie? jestem pewien, czy tam występowałem, czy Można po prostu kojarzę, że na jakiś to open mic tam już, pojechałeś, tak? albo coś tak. takiego, może, nie? Ale... Mhm. Ale tak, tam był taki piękny klimat do tego no, właśnie. Wego. I, i, I co? Jakoś, czyli tak o 2012, tak? Te pierwsze 2013 imprezy. w sumie można aha. pierwsza była, nie, także no 5 lat. Ale pierwszy występ miałeś 2012. W grudniu, w grudniu, w grudniu no aha, to no tak. Okay. W sumie jakby nie liczę tego tak. I jakoś tam wkrótce potem poznałeś innych ludzi, tam Patryka trzeba czukać. Z Szczebanem i... już jakby byłem umówiony. Na kilka tam tydzień czy dwa wcześniej, przed wydarzeniem, mhm. samym w sobie to, to już tam gadaliśmy i, i jakoś tak się widzieliśmy, a po pierwszym z paczesiem. Pamiętam, że, że tak się spotkaliśmy Poznaliście chyba na... Poznaliście się na jakichś takich imprezą, on, miał czy... być, on miał być, ja nie wiem czy on był w ogóle, nie pamiętam już szczerze mówiąc, ale pamiętam, że pisałem z nim i on chciał wyjść, wystąpić. Mhm. Tak, że zgłosił się po prostu na ten, Tak, bo tak, bo już, A bo później bo... mieliśmy open mic, taki po prostu open mic, open mic, dla, dla nas tylko. Mhm. No i oprócz tych osób, czyli Czemana i Paczesia, było jeszcze kilka, Stale, mieliśmy siedmiu open micerów na pierwszym open micu. Tak naprawdę, nie? O. To nieźle. Sporo. No. Tak, całkiem sporo. No. Na, na, na najpierwszym. To. Czy pana też poznali w ten sposób, że on zgłosił się na Open mic a, czy, A on, czy? On się napisał się. jakąś wiadomość na Aha. Stand Up Łódź, że on by Aha. chciał pomóc w organizowaniu. Nie? A, okay. I umówiłem się z nim. W sensie, ja miałem typa wcześniej, z którym ja współpracowałem. Ja nie umiałem w ogóle, nie wiesz, jakby organizować imprezę, nie wiedziałem z jakiej strony się za to zabrać zupełnie. Teraz też do końca nie wiem, one po prostu się robią stary. Nie? To, jest, to jest fascynujące. I z nim się ustawiłem i on mi pomógł pod względem takim technicznym, jak to zrobić, co, co zrobić, jakby w którą stronę iść tak. um, i jakie rzeczy mieć na uwadze, a później już jakby sam sobie to ogarniałem. A Szczepanem się poznałem wcześniej już, przed pierwszym występem takim, gdzie, gdzie przyjechał Antek z, z tym, nie, okay, okay. z chłopakami. Um, po prostu na piwo posiedzieć, pogadać, przez, przez tą znajomą czy coś, tak? Czy... Nie, nie, nie, on napisał na stand Aha, Chciałby okay przy tym pomóc po prostu, Rozumiem. nie? I, no i tyle, no. Miałeś już, już na Facebooku Stand Up Łódź, zanim, jeszcze przed pierwszą imprezą, czy zaraz? Tak. Aha, okej, Tak. Okay. Okay. tak. nazywałem to Ty łódzka jesteś... scena Stand Up, tak. a później to zmieniłem na Stand Up Aha. Łódź po prostu. E, I pamiętam, tak. że pierwszą wiadomość, jaką dostałem, to było od Antka właśnie. Ej, myślnik między Stand Up. Naprawdę? <głos> <głos> <głos> <Dobra, głos> <dobra, głos> <laughs> także, także okej, okay, spokojnie Dobra, dobra, sorry, a ty ta, tak, wiesz, że. Rejent też... by poprawił pewnie, że dywis, bo to jest Dywis chyba. I z dużej liter... że... tak. I litery, tak, albo coś takiego pewnie jeszcze by powiedział. Na no wielką literą, jeśli to jest nazwa własna, ale jeśli nie, to nie, bo to mi akurat. Dobra, sorry, przepraszam. Ja już... nie, <laughs> przepraszam. <bo> przepraszam zgłasz drażliwy <laughs> temat. Ja już dawno to odpuściłem, naprawdę, ale no jednak w, kurwa nie. mnie, bo ludzie nagminnie piszą stand-up wielką literą bez żadnej przyczyny. I to jeszcze y, ten up, to u wielkie, nie wiadomo po kiego chuja. Co y, w się sensie, wiesz, w zdaniu normalnie, bo to jest tak, jakbyś pisał teatr, kurwa, sport, cokolwiek. To nie jest nazwa własna i to się nie pisze wielką literą, a ludzie piszą zapraszamy na stand. -up". Co? Kurwa, dlaczego? Nie, nie wiem. Nie wiem żeby to, to uwypuklić. No, to jest bzdura, ale nie żeby wiem, to skąd miało, to się wzięło. Żeby to jest... większe... Wiesz, co większe... Żeby zwracało uwagę. Nie tłumacz ignorancji, co? Jest wystarczająco, jest wystarczająco <śmiech> dużo nie. wymówek. Nie potrzebujemy kolejnej. No. <śmiech> <śmiech> Kurwa. Ludzie nie potrzebują więcej wymówek, żeby być głupim. No, przykład... <śmiech> no dobra. Daj, nie potrzebują, to okej. Okay. <śmiech> <śmiech> I jak zacząłeś... Występować ja rozumiem, że pierwszy występ miałeś no, taki ciężki, tak? No, zresztą, nie wiem, jak miał 40 stopni gorączki, to pewnie mi się w ogóle nie, nie zdecydował. No było ciężko, było ciężko. Powiem ci szczerze, A... przyjacielu. O, mamy tego, koleżkę, który z nami pojedzie do Olsztyna. A co, jesteś na BlaBlaKarze, tak, czy coś? jestem, no. A, no to super. <laughs> Bardzo się cieszę, że będę mógł <laughs> rozmawiać z obcym człowiekiem. Mm. Nie musisz z nim gadać. E, nie tak. musimy z nim gadać, a może po prostu siedzisz z tyłu, Nie, no nie odzywaj się, kurwa. No siedź tam. Tak, siedź, dopóki nie dojdziemy na miejsce, kurwa, załóż morda. Co ja robię, nieważne co ja robię, kurwa, tak, nie ważne Nieważne tak. gdzie jedziemy. No, a ja y, Często się Strasznie ludzie... mnie irytują ludzie, którzy kurwa wsiadają i chcą gadać na siłę, nie? Jeszcze siadają obok mnie, no bo jakby czasem tak się... No bo jak się jedzie we zdarza. dwójkę, to głupio z tyłu siadać. Tak, tak, tak ale <głos》>, mógłbym sobie notatkę tak pierdalać, że preferowane jak coś miejsce z tyłu. <głos> um, bo mo możesz też i... z profilu, że nie, nie ale gadać, ale... Nie, wiesz co, jakby zadziwia mnie to, um, w jaki sposób, w sensie po chuj. To jest jeżeli ja, ja nie chcę... Jest odpowiedź Jeżeli bardzo. ja nie chcę... Um, Okej, okay, jest small talk, jest rozmowa krótka, jest... Wiesz, tak, jakby, tak. O, co robisz? A tutaj ten... O, studiujesz? A co studiujesz? Nie? O, fajnie. <laughs> Ale później jakby zapada ta cisza. Ja w tym momencie staram się, jeżeli jest ta cisza, to wyczuć ten moment tej ciszy i podgłośnić radio, nie? Uh -huh. Żeby nie było można wogadać tak, tak. po prostu. Um, ale niektórzy nawet tego nie kumają, nie? I mhm. pytają się, I mówię, ja, nie, tak. Chuje, ja mam ci Tak. I widzę na ich twarzach, nie? Takie nerwowe stukanie palcami o kolana, nie? Albo coś i tak... I wiem, że oni myślą wtedy... Widzisz na ich twarzach o co, ja ich... o co mam go zapytać? O co mam go zapytać, żeby było, żeby, wiesz, żeby, żeby, porozmawiać, żeby porozmawiać, Tak, Bo Muszę tak. porozmawiać z nim, Bo muszę o czymś porozmawiać, nie? No to chyba tylko chodzi o to, żeby jakoś radzić z tą niezręcznością, tak? Nic więcej, to niekoniecznie... Raczej dla mnie nie jest niezręczne. No, dla mnie raczej też, nie, ale myślę, że większość osób ma z tym problem. Nie nie do... To też jest ciekawe, skąd to się bierze, nie, ale, ale jest coś takiego, że ludzie nie lubią ciszy, jak jest... No um... dlatego radio podgłośniam. No tak. No. <laughs> <laughs> Niektórzy też nie potrafią czytać sygnałów. Jak to no to jest... I o czym mówiliśmy? No nie wiem, bo zacząłeś sprawdzać ten telefon. Nie jest e... ten, ten, ten problem. Wiesz co, gadaliśmy no, o, o początkach w Łodzi, e... ale ja zacząłem mówić, że, że, że, że pierwszy występ dość ciężki i to cię nie, nie, zniechęci, nie zniechęciło ani nic. Później jeszcze... Czułeś ten głód, że chcesz, to jest to, co chcesz robić, czy po nie, prostu nie podobało nie było, ci się, nie że... Nie, to było czegoś takiego. Ja, ja... To jest ciężkie do zdefiniowania, ale podobało mi się to, e... I chciałem to robić, bo chciałem tak. wyjść na tę scenę i To mówić była pierwsza żelty, rzecz, którą chciałeś ale... robić w życiu, tak? Czy... Kurde, wiesz co, powiem Ci, że to jest trochę takie, na takiej zasadzie, że um, jaram się tym, że ktoś kogoś rozbawia. Jakby e, Był taki talking funny. E, taki, tak. No, tam był ten... Program z Ricky Gervaisem, tak, Seinfeldem, tak, tak, tak, tak. Chrisem Rockiem. Tam chyba Seinfeld i... powiedział, chyba, jeśli dobrze kojarzy mi się, że to on był że on chciał... że komicy to był taki olimp, na który on, wiesz, i wow, mhm. wow. I to było trochę tak, że... że strasznie mnie oni bawili, po prostu. ja chciałem też chyba bawić. I też wychodziłem i... tam zawsze tam w rozmowach jakby starałem się, wiesz, żartem rzucać. Nie byłem jakimś super, wiesz, błaznem takim, prezowym, mhm. czy, czy coś takiego, który, wiesz, wszystkich rozbawiał, czy, czy ten... Ale, ale bardzo lubiłem tą formę i bardzo tak. lubiłem się śmiać, i bardzo lubiłem rozbawiać też. Miałeś jakichś znajomych czy coś, którzy Cię namawiali do. Nie, nie, nie, nie. nie. miałem. Nie, nie, nie. nie, nie. Pamiętam, prostu... że kiedyś taką e, znajomą, taką Emilię, spotkałem, e, bo mieliśmy taki występ na, na of Piotrkowska. Mhm e, po jakimś koncercie hip-hopowym Lil, Lilu i pamiętam, byłem ja i Czeban okay. I... i pamiętam, że po tym wszystkim usiedliśmy i taka Emilia właśnie, siedziałem z nią i gadałem i ona, i ona się mnie spytała, ty, a ty to tak to robisz, bo, ty, bo ktoś ci powiedział, czy tak sam sobie to <śmiech> też? <śmiech> <śmiech> Aż ty chuję. Tak, I, tak. I, tak no i, Nie, no, mi, mi też się zdarzało, że ktoś był zaskoczony może, że coś no. takiego robię, czy coś. Bo... I jednak bardziej sam, bardziej mhm. sam podjąłem taką decyzję. No jasne. I, I, I jak te, bardzo tego przez... żałujesz teraz? Nie ja żałuję no. tego w ogóle. Stanu, tak, jakby... tak. Nie, no ja wiem. Ta wiesz, chuja wiesz ta. Nie, no ja no wiem, no bo by się nie robił tego dalej raczej. No, no. raczej nie. No. no raczej nie. A miałem też taką chęć chyba po oglądaniu Karlina na taką, wiesz, kurwa, że ja im powiem prawdę wszystkim, tak, nie? Tak, nie jakiś ten preacher po prostu taki, wiesz... Mhm. Teraz to usłyszycie, co... Teraz nic nie wiecie, z butów. Kurwa, ja wam powiem, <tak> ja wam powiem. Ja mam 25 lat i ja wam wszystko powiem <tak> <o> życiu. <tak> tak. No nie, ale wiele osób tak, chyba ma taką czasami potrzebę właśnie... Nauczania. Czy takie skojarzenie, co? No. No, no zainspirowani czy Karlinem, czy, czy w ogóle jakimś innym stand-upem, no bo jest sporo takich rzeczy, które się wydają takie oczywiste, no. że ludzie robią źle albo że na coś nie zwracają uwagi. I chciałoby się jednak powiedzieć, chyba, kurwa, ja o co chodzi, wtedy bardzo dużo nie? jarałem zioła, także bardziej to było chyba na zasadzie jakiegoś buntu sy przed systemem, nie, No to jasne, no dobrze, no to ten bunt jest no. z tym powiązany, ale mi to tak chyba, bardzo no. nie przeszło, jestem stary i, i no to już nie jest młodzieńczy nie, bunt, ale co? Jestem stary i Wiesz, no jestem za stary, żeby mieć Buczyć. bunt w stylu y, panka, który jest po prostu zły na wszystko, ale... Bardzo wiele rzeczy wydaje mi się takich bardzo głupich albo złych, a jednak tak trochę ignorowanych nadal, nie? No, ale, ale zrozumiałem też, że stand-up nie jest po to, żeby to wyleczyć. Ewentualnie może tylko zwrócić uwagę albo rozbawić, ale ten... chyba nie spodziewam się wiele więcej też po, po tym. Myślę, że to jest taki... Taki wentyl bezpieczeństwa dla ludzi, nie? Taki, że kabarety powstały też jakby i, i bum był na kabarety, bo się trochę państwie źle działo. I jakby to jest... Tylko troszkę, pokaza tak. Pokazanie <laughs> takiego, wiesz, po prostu w krzywym zwierciadle, nie? Jakby Jasne. pokaż mi tą rzeczywistość taka, żeby była znośna. Mhm. I, I tyle. I dlatego tak. I dlatego chyba też ludzie teraz są bardziej bardzo na ten stand, -up. bo to jest takie, taki powiew świeżości dość, dość mocny, nie i takiej od alternatywy kabaretowej, gdzieś coś chyba czego młodzi ludzie gdzieś tam, no nawet nie młodsi, tak, ale, ale starsi też niektórzy, e, chyba czego po, po prostu czegoś takiego potrzebowali, nie? Tak. Um, ale chyba to, że młodzi mówisz, to też jest dość kluczowe, bo, znaczy młodzi, bo no, brakowało takiej komedii, która porusza takie bardzo bieżące sprawy, czy takie najnowsze. Osobiste bardziej. Tak no, mi się osobiste, wydaje, tak, masz rację, też. Nie no. było czegoś takiego za bardzo. No. Nie, nie, nie. nie. Bardzo taka to było satyra takie... ogólna, tak, społeczno-polityczna, tak. ale nie, że ktoś gada o swoich problemach, czy na przykład o takich no, codziennych rzeczach. Myślę, że to ma taką właśnie dużą siłę przebicia, nie? Jakby też nie będę oryginalny mówiąc to, ale po prostu stand-up jest autentyczny. Jakiś taki, nie? Mm, eee, czasami. No. Tak że. <laughs> <laughs> Bo nie, że wychodzi od ciebie, tak? Od, tak, od, tak. Jakby nie, nie, ma, nie ma kopii jakiejś, tak? mhm. nie, nie możesz, wiesz, dwóch takich samych, znaczy, no chyba, że podpierdala żarty, tak, no to wiadomo. Tak. Ale... Ale sposób mówienia, jaki wiesz, o czym mówisz, no to już jest jakby taka trochę, mm -hmm. trochę indywidualna kwestia. I ludzie tego tak, tam potrzebowali, tak mi się wydaje. Potrzebują, dlatego to ma taki boom teraz na tak. to. Jest... Nauki języka polskiego też potrzebują, ale nie ma boomu na to w ogóle. Nadal kurwa nie ten. Nie wiem, dlaczego. Dlaczego to mi się przypomniało, bo jestem ostatnią osobą, żeby ludzi poprawiać co do polskiego, ale. Co jeszcze? Czekaj. Duży bum na głupotę, wiesz? Jest coraz więcej osób zaczyna głupotę. Nie? Jest bum jest na głupotę, jest mega, bo głupota schodzi jak świeże bułeczki. Że <gulanie> bułeczki dzisiaj rano wchodzę, myślę, że będzie świeże głupota, a tu już nie ma. kolejki nie? jak za PRL-u po głupotę, nie? Karteczki na głupotę. <laughs> nie, no każdy dostał już swój przydział od, od urodzenia, i potem tylko jeszcze abonament trzeba nie, nie, no myślę, że to jest kwestia, która jest po prostu e, e, w sensie głupota, głupotą. Jest, jest zawsze poziom bazowy, później ale... można na to Tak, być, może być, ale... być zawsze gorzej, nie w sumie. Ale możesz się cofnąć z głupotą i być mądrzejszym, czy raczej już idziesz w tą złą stronę? Czy to jest równia Ja kuchyła? osobiście, czy można się... Nie, czy do opinia taka... Nie, no czyś... oczywiście, że ja myślę, że każde doświadczenie czyni cię trochę mądrzejszym, no jeśli jesteś otwarty na to oczywiście. No i można, oczywiście, no można... No, w, w, Czyli wie... można wybrnąć z głupoty, powiadasz. Tak, ja nie wiem, czy można stać się dużo bardziej inteligentnym, bo niby w jakim stopniu to tam może jest, jest genetyczne. Jest, to jest ale... określenie medyczne. No wiem. Ja wiem, że było kiedyś. Ja pamiętam kiedyś, próbowałem przekonać swojego kolegę, mając 8 lat, na drabinkach, mhm. u mnie przed blokiem, że ja powiedziałem do niego, że jesteś debilem. A on nie ma takiego słowa, jakby nie ma takiej przypadłości. Wiesz, takiej... To był jego kontrargument, że ja... nie ma takiej przypadłości. No, a ja jakie jak są argumenty, lat? jak się ma 8 lat, stary, nie? Znaczy, to wiem, że. Nie wiem, bo czy na Nie się... wiedział, że jest debilem, bo ja, ja myślałem, że on jest debilem. I patrząc teraz na wstecz, debil. Tak, ty no, no miałeś rację. Stało, miałem A rację, rację no. Co do słowa samego w sobie i jakby jego przypadłości też, nie? Tak. Nie, no ale ja Pozdrawiam. myślę, że można, <grym> bardzo jesteście? można się wzbogacić um, intelektualnie i nie tylko. Ja myślę, że nawet ważniejsze jest, ważniejsze jest taka wiedza życiowa i, i empatia niż y, jakaś taka książkowa, nie? nie tak, jest Przydatna, tak, ale... oczywiście. No tak mi się wydaje, bo, bo znam wiele wykształconych osób, które mi się wydają mega głupie. W sensie, no może niewiele, ale na pewno ci znajdę takich Dwie. ludzi. Nie, nie, dużo więcej. Nie, właściwie nawet nie, nie wszystkich osobiście, ale to, jest, to nie jest żaden problem znaleźć kogoś, kto skończył studia i jest, głupi. jest nadal strasznym pajacem. No ale... Nic nie kuma, a pracowałem, czy, czy poznałem ludzi, którzy może nie mieli prawie żadnej szkoły skończonej, a jednak kurwa, ogarniali bardzo wiele rzeczy. Nie, nie tylko życiowo, ale no. też rozumieli, że ludzie są inni, że nie każdy myśli tak jak ja, nie? jakby tego typu sprawy. To jest bardzo ważne dla mnie, moim zdaniem. Moim zdaniem jest to dla mnie ważne, tak. <śmiech> <śmiech> Kogoś... Moim zdaniem ważne jest to, że twoim zdaniem to jest <śmiech> dla ciebie ważne. <śmiech> tak, tak. E, więc tak, no, jakby wydaje mi się, że wiesz, to, to nie jest stan trwały, y, tam ta umowna głupota. Bo te, bo tak, bo ale nigdy nie będzie Konstansu w głupocie, zawsze jest albo góra, albo dół. Bardziej dół w większości, nie? w sensie, <grym> się że ktoś, ktoś na... jest bardziej głupszy, się staje głupszym. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest głupi cały czas tak samo. Nie? Ja nie wiem, czy można być bardziej głupim, chyba ma, można się tylko utwierdzać... W... Chyba stajesz się bardziej głupi, jak utwierdzasz się w przekonaniu, że, że masz rację. Czy, Im że... więcej dostajesz jakby rzeczy, których nie wiesz, tak, albo przy których źle coś sobie robisz, <laughs> coś się źle do, do nich podkądisz. Ja myślałem, że właśnie im więcej dostajesz potwierdzenia, że jesteś w porządku, albo że nie jesteś głupi, tym stajesz się głupszy, bo, bo zamykasz się na zewnętrzną wiedzę, bodźce jakieś ci coś zamykasz się na informacje, które są niezgodne no z twoim No tak, ale to myśleniem. stajesz się głupszy, bo się z no nami no okay. zamykasz, nie? No okay, tak, tak, A ta informacja cały czas jest bombardowana. w sumie każdy z nas jest bombardowany przez no informacje. Tak, tak. Także im bardziej się zamykasz, tym bardziej głupszy się te te stajesz. informacje są tam na górze, się piętrzą, tak, ale tak, cię tak a ty... o, przygniata o, cię do ziemi o, tak, o, tak coraz bardziej. <laughs> <laughs> tak, no to można powiedzieć, że ludzie się stają trochę głupsi właśnie w ten sposób rzeczywiście, że bo mają dostęp do wiedzy jest coraz I też każdy może znaleźć udowodnienie e, dowód na to, co myśli to jest super, że w internecie e, choćbyś nie wiem jak głupie miał postulaty możesz <grym> znaleźć się... ludzi, którzy myślą tak jak ty więc e, to tak, też, tak, też tak, tak, tak, tak właśnie zawsze znajdziesz potwierdzenie tego, co, co byś chciał, Chyba Nawet że... jeśli jest to po prostu niezgodne z prawdą. No, oczywiście no, no. tak, na przykład, Dzięki y, Bogu za internet p, Płaska Ziemia, czy co, cokolwiek a, to, to jest fascynujące. Ja przez chwilę myślałem, że to naprawdę jest prawda. Dobra, bo jakby te wszystkie teorie spiskowe, które są tak jakby rozkładane i, i, i mówi się o nich w internecie i ci ludzie, którzy jakby je, wiesz, przedstawiają, mhm. mówią to tak sprawnie i tak ładnie jakby wiesz, jakby mówią no o, tak, o, o tak. tych argumentach, że, że, że kurwa, rzeczywiście, nie? Jakby obejrzysz dwa, trzy, cztery filmiki, że nie jest płaska, nie? Wpadniesz w ten tunel, to no, tak możesz no. po pewnym czasie zacząć to wierzyć. Zresztą mają odpowiedź na wszystko, niekoniecznie racjonalną czy intelektualną, ale jest taka odpowiedź, że a, no tam no, no, co, a co jest na brzegu tej płaskiej ziemi? No tam jest lud kurwa. A był tam, tak. tam ktoś, dost, sprawdzić to nie, nie da się, bo tam rząd broni dostępu do tego. Że... No dobra, no to nie pogadamy w takim razie, bo to jest jakby, jest ten bzdur powiedziałeś naraz, że nie da się nie da się z tym tak. dyskutować. No. Tak, to się zgadza z tym jak najbardziej. Tak. No i najgorsze, że jakby założenie jest słuszne poniekąd. Oni wychodzą ze słusznego założenia, że rząd ukrywa przed tobą informację, że nie wiesz wszystkiego, że są jakieś spiski? No kurwa są, ale nie te, co Twoja myślisz. matka ukrywa nawet przed no tą właśnie, informacje. Twoja skarne. matka, <laughs> jakby. no Maxa spiskowała z ojcem, żeby tylko mieć czas się poruchać, czas od czasu do czasu i wysyłali tak. cię na po kolonię. serek, po twarożek, tak. gdzieś tam. no. Na kolonię, tak. do Bukowiny to I Mówili ci, że to dla twojego dobra, a to tak, było dla tak, ich tylko, tak. żeby nie zwariowali. No, no, ale co? W końcu wyjechał. Ale to nie znaczy, że nie wylądowali na księżycu, no to, to nie ma... Nie o twojej rodzice, no, ale... Tak. <laughs> <Chcę> się upewnić. <laughs> znaczy, kto wie. Czekaj, o czym zazwyczaj jeszcze... O co jeszcze zazwyczaj pytam? Takie o przyszłe plany? Ja chyba nie będę się zadawał tych najgorszych pytań, bo już mi się też trochę znudziły. Typu, czym się różni kabaret stand albo... Chyba, że masz jakieś bardzo silne nie, no, emocje zero, na ten temat. Właśnie, nie, nie, nie, zupełnie w ogóle uważam, że ta rozmowa jest zupełnie zbędna Jest jałowa, tak, tak, tak. W sensie ona, znaczy... ona nic nie wnosi, tak naprawdę, to po pierwsze. A po drugie to jest chyba też takie właśnie, um, jak gadaliśmy na początku, że um, wierzysz w coś i będziesz tego bronił, wiesz, że mhm. kurwa wychowałem się ze stand-upem i no bo tak. to było nazywane stand-upem i teraz będę wszystkich kabareciarzy uczył, że to jest stand-up, a nie kabaret, tak? Nie, no, są jakieś zasadnicze różnice między tymi rzeczami, ale ciężko jest zdefiniować granicę obu, w sensie, że stand-up, możesz coś tam powiedzieć, że to jest stand-up, czy nie, ale nie wiesz, nie ma jednej jednolitych zasad, nie? No właśnie ja, no widzisz, <gryw> ja wychodzę z założenia, tak mi się... Tak, jest, taka jest moja opinia, że tu nie ma co dyskutować nawet na ten temat. To, to nie jest tak, że nazwy to kabaret, a to stand-up, mhm. czy na odwrót, czy cokolwiek, czy one-man show, czy monolog, czy, czy coś. Jakby to jest po prostu forma. I jakby nazwy są zbędne, moim zdaniem. W, no, ale w, no, okay, nazywasz no, to są po to, żeby określić Żeby, formę, żeby no. ludzie na to poszli po no, prostu. No, więcej, jakby to tak, o to tak. chodzi. A i tak znajdziesz swój target, stary, wiesz, i tak ludzie no na to pójdą prędzej czy później, tak, bo, tak, bo tak. ktoś ich zaciągnie albo, albo coś takiego, tak. Nazywaj to jak chcesz, stary, jeżeli, to, jest, to było trochę tak, jak upadł komunizm, stary, i otworzyli granice i później przyszedł McDonald's, kurwa, do nas, mhm. nie, to tak samo jest trochę z tym, nie, że, że zobaczyliśmy Edygo Murphy'ego i wszyscy, o, kurwa, stand-up, nie, zajebiście, róbmy to. I tak. okej, okay, fajnie, że to robimy, nie, ale jakby po ta wojna taka. I, nie, i wojna ta jest. Dyskusja wojna jest dość temat. głupia. Dyskusja moim zdaniem nie hmm. jest głupia, choć może nie prowadzi do żadnych końcowych wniosków. To tak jest dyskusja ale... taka, że wiesz, takie zacietrzewienie się, ta, że oczywiście. trzeba to nazwać w tak, jakikolwiek tak. sposób i w jakikolwiek ramy. To no nie, no tr nie. trochę trzeba, bo sam powiedziałeś, jakby tworzysz oczekiwania i jakoś. Ludzi, tak? e, granice tego, co Antek mają zobaczyć. Rob... Bo gdybyś. Gdybyś okay, no, tak, zawsze jeśli... nazywał stand-up, gdyby nie pojawiła się nawet nazwa, ale, no. ale ludzie zobaczyli Ediego Murphy'ego i chcieli robić trochę bardziej to czy coś no. I, i nazywali to nadal kabaretem, no to no dobra, był, byłby problem, robił... bo ludzie przychodzili z innymi oczekiwaniami. Jakbyś robił, um, nie oglądając tego Murphy'ego, to samo jakbyś doszedł powiedzmy do tej mhm. um, wprawy, którą masz teraz. Nie, nie, bez do, wpływu jakby zupełnie e, zachodniego. No nie wiem, czy to było możliwe, ale okej. Okay. A czemu nie? No bo to jakieś... No, no, no dobra, Czyli ale żarty co, dokończ... się tworzy za granicą No nie, ale dokończ zdanie, tworzy? bo mam wrażenie, że... E... Gdybym że byś do tego samodzielnie to... powiedzmy, no to okay. co? Okej, robiąc to pod one-man show Aha. czy monologu okay. e, to później jakby ktoś, wiesz... Weszłoby nazwa stand-up, to to co? No jasne, no nie to, to, to nie wiem, czy zrobiłoby to wielką różnicę, no. ale ja nie wiem, czy można. W sensie, no są, są jakieś takie wyjątki, jacyś geniusze, czy super y, oryginalni ludzie, którzy nagle tworzą własne formy i dopiero ktoś to później nazywa. No. Ale ja robię to, co robię, dlatego, że nauczyłem się tego od kogoś. No. Nie no tak, bardziej bezpośrednio na... obserwując innych. Coś zrozumiałem, nie? Rozum zrozumiałem, jak się tworzy żarty, bity, różne takie rzeczy, mniej lub bardziej nazwane i, i bez tego ja bym raczej nie robił tego. No. Nie jestem taki zajbisty żeby, żeby nagle, wiesz, że widziałem kabarety i no. nagle stwierdziłem, nie, jebać to, ja będę, sam, ja będę sam wychodził, będę sam opowiadał żarty, naśladował te wszystkie postacie i jeszcze to będzie śmieszne w innej rytmice. i tak... E Myślę, że tak sam bym do tego nie doszedł, więc to wiesz, no to nazwa wynika sama z tego no dobra, z przynależności, jakiejś jakby tak. cała, cała ta um, konferencja, tak, to też jest taka nazwa, która gdzieś. Generalnie stand-up wziął się, śledząc tą historię, wziął się od zawodu gościa, który wychodził przed. Występ... w trakcie aktów teatralnych na to, żeby zabawiać publiczność. To no, był chyba w Anglii. Się... W Stanach też pewnie gdzieś tam. No mniej więcej. No. No. I to wyewoluowało do, do roli po prostu osoby, która sama gdzieś tam w pewnym momencie zaczęła występować. Tak, tak chyba tak. Jakby u nas ten zawód też był. To, wiesz, no, Bałtroszyk, no, był, był. który, okay, opowiadał do wcipy, tak, ok. Tak. Ale myślę, że z każdym pokoleniem tak to jest, jest. Tak no tak. opowiada te Panie same... Panie Bałtroszyk. <laughs> Ostrzegamy. No, my, to nie jak jest no, jakaś panu... tajemnica, no, bierze za te, no. No tak, ale tak. wiesz, no, jakby ci ludzie, no, tworzą te monologii, tak, no, z każdym kolejnym pokoleniem które wchodzi, e, pewien zawód się odświeża. Bo kontent jest nowy. Tak. Także niech, jakby to ewolucyjnie, wydaje mi się, że to też by doszło do tego momentu. Standard no tak. amerykański trochę przyspieszył tą drogę mhm. i, i dał coś nowego, właśnie dał takiego McDonalda naszego, nie który, o, zajbiście, nie, coś nowego, coś fajnego, dobrego. No tak, to, tak, nie? może masz rację. No. I za to jestem wdzięczny trochę temu, jak najbardziej. Nie, nie, nie demonizuję tego w żaden sposób. nie Tylko uważam, że jakby nazywanie tego i kłócenie się o nazewnictwo, mm -hmm. więc wydaje mi się trochę takie... Tak, ale moim jak... zdaniem kłótnia nie jest o nazewnictwo, właśnie nazwa o jest kasztaństwo, szurna. które odchodzi i się odpierdala na przykład w telewizji, stary, gdzie mm -hmm. rzeczywiście większość e, społeczeństwa, no powiedzmy sobie szczerze, no jest trochę głupia, tak? I jakby... Rzeczy, które są pchane do telewizji, e... mówię o odbiorcach, tak? Tak, tak oczywiście. Tak. E... Rzeczy, które są pchane do telewizji. Nie jest wymagające na pewno. Tak, no. tak. No. dlatego ten poziom jest taki niski po prostu. Tak. Bo ci ludzie nie muszą się starać, żeby uwieść mhm. publiczność jakimiś niewybrednymi tekstami, tak? E... Tylko robią mariolkę i hej, nie? Dostają 10 koła za to, czy nawet więcej i tak, już, tak. nie? Jakby już. Mm -hmm. A, także te, wiesz, ja... Więcej dostałem. Biorę... No nie ważne, kurwa. <laughs> nie, właśnie, kurwa, badę, To jest właśnie ważne. A, ilekolwiek by dostawali, to jest się za dużo z, prostu, tym, no. z każdą złotówką, no które dostają ja bym dostają się czuł więcej. stary, robiąc, kurwa, żartę o Mariolce, dostając 20 tysięcy, no. No tak, ale, ale to, to jest ja. jakby kwestia oceny tego jest jeszcze inna, ale to jakby nazwa jest moim zdaniem wtórna, bardziej się liczy właśnie to zamierzenie i ta, i ta jakość no i to nie chodzi o to, że każdy stand up jest zajebisty, wręcz przeciwnie, ale moim zdaniem się ro, robi się trochę ten stand-up ja robię trochę z innych jakiś pobudek i przyczyn niż, niż wydaje mi się kabaret czy coś takiego no. ja trochę się zgodzę z Tomkiem Kwiatkowskim jedna z niewielu rzeczy, z którą się z nim zgadza <laughs> <laughs> e, że ludzie chuj obchodzą twoje opinie tak to jest ok, ja mhm. się z tym zgadzam jak najbardziej na początku. Wydaje tak, mi się, tak. że jak ugruntujesz swoją pozycję w jakiś tam sposób i, i będziesz kimś, na kogo ludzie przychodzą, bo chcą go posłuchać po prostu, to możesz wtedy coś wiesz, mm -hmm. przekazać, tak? Że, że powiedzie, że to jest złe, to jest niedobre. Tak. Jakby to, chociaż i tak to jest cały czas wszystko przez pryzmat swój. tak? Um, ale ludzie chcą przychodzić się pośmiać. Po no prostu, tak, tak, tak, oczywiście. No nie, no to mi się wydaje... No a nie, przychodzisz na openmikera, który mówi ci o ale ci Niemcy to są źli. <głos> Okej, okay, no są. So. No, tak. stary tak. powiedz coś śmiesznego. Nie? No tak, to musisz to podać no. w zajmujący, zabawny sposób i wtedy może to, to ma jakąś Cześć, A to wymaga no, lat moim zdaniem. Nie? Tak, I, tak. I, I setek open openmików, czy, czy występów, żeby dojść po prostu do takiego no czegoś takiego, tym bardziej, że no, wiesz, no, opinia opinią, nie? Jasne. Nie, po chuj to powiedziałem teraz, ale opinia to opinią. To ostatnie... tak, nie, zupełnie tak. No nie, no to jest, tak, wiesz, w tym życiu, to, jest to jest stara to... maksyma, że jakby jedna, <laughs> każdy ma swoją, no. każdy ma swoją i, i często mają taką samą wartość, nawet jeśli są sprzeczne. Ale no co, a, a, a myślisz o tym, żeby robić też inne formy komediowe, w sensie właśnie skecze czy No kupiłem kilka jakiś peruk tam. ostatnio, myślę, że sobie zresztą się przebierać Tak, Wiesz ale... co, na przykład ja mam teraz jakoś ostatni a, czas... Robisz impro kiedyś czy coś? Nie. Miałem okazję, A, okay. miałem okazję na kilku warsztatach być i tam z Buchwaldem i ostatnio też taki Adam Gajda, mm. on ma taką grupę Improgliceryna i w Łodzi ostatnio występowali i po prostu przyszedłem mm -hmm. jako gościa specjalnego mnie zaprosili mm. i byłem i spoko, fajnie. Lubię impro, lubię huzzline oglądać. Lubię who's y oglądać no tak. to z tego się wzięło, bo to, to bardzo jakby się podierałem no tym. To było tak naprawdę pierwszą jakby taką formą, którą chciałem rozwinąć w Łodzi, ale, ale jakoś ten stand-up tak, najpierw... bardziej, bardziej mnie zaabsorbował. Aha, aha. Ale najpierw był, zajerałeś się impro, zanim tak? Nie, pierwszy stand-upem, okay. Później jakby doszło też impro, bo zacząłem te Huzline y wszystkie oglądać. Um, ale jednak górę, górę wziął, wziął stand-up, nie koniec końców. Tak mam teraz takie mam teraz takie banie, że coś mi odpierdala i na przykład robię, mam taki bit, gdzie, gdzie milczę na przykład mhm. i robiłem to kilka razy i na razie na jakichś innych open micach chcę to też bardziej przetestować tak gdzie po prostu nie mówię różne sposoby Jakby, milczenia, tak, milczenia bardziej jest poważnie, bardziej z pogardą no śmiej się, śmiej. Będę się śmiał. Jak będziesz śmieszny, no to się będę śmiał. No, nie, nie, no nie, ja doskonale ja to ludzi, rozumiem, ale to jest... Reakcje ludzi są... W sensie staram się to w większych miastach tak. robić, nie? Wrocław, Warszawa, Aha. w Łodzi. No bo jakby jednak pipidówek, wiesz, pszczyna dolna niestety chyba nie sprzyja takiemu typu komedii. Tak. Um, tak mi się wydaje przynajmniej. E, dlatego, dlatego na razie to, to, to milczenie testuję. No tak, eee, tak. Ale jest to coś, co jest fajne i, i jest inne, i jest dziwne i mi się to podoba. także, że wydaje mi się, że też dopiero teraz jestem na jakiejś tam drodze do tego, żeby zdefiniować swój styl, mm -hmm. tak? albo zacząć go dopiero definiować, albo on, tak. on dopiero się krystalizuje. Um, Testujesz granice, sprawdzasz tak, różne rzeczy, nie? Tak, tak tak to, tak, tak. to jest fajne. No, także to tym się jaram strasznie właśnie, że mam okazję zrobić takie tak. rzeczy. No widzisz, no ja nie wiem, czy pomaga y, ładka stand-upu, czy nie, ale myślę, że dzięki właśnie takim określeniom jakimkolwiek, no ludzie wiedzą, że na przykład, czy część przynajmniej, rozumie, że to nie jest tak, że ty zapomniałeś tekstu, albo coś ci się stało, tylko to jest zamierzone, nie? Jakby gdyby nie było y, jakichś tam zdefiniowanych form, znaczy zdefiniowanej konwencji tego, to, to wiele osób ale nie... Ale możesz nie jakby wszystko też wytłumaczyć, mówiąc. To no nie tak, że wchodzisz na scenę i mówisz. No ale, nie, ale to czasami jak musisz coś wytłumaczyć, to jest... Yy, to wszystko psuje. No nie ma nic gorszego niż tłumaczenie żartu. No to jest jakby... To jest śmierć humoru, to jest tłumaczenie żartu, więc... To... Okej, okay, tłumaczenie żartu jedno, ale nastrajanie ludzi na to, co się będzie mhm. teraz działo, to jest no zupełnie tak. inna kwestia, nie? Tak, tak. No masz rację no. właśnie. No, i słuchajcie, teraz będę próbował czegoś innego, i to jest takie trochę dziwne. Tak, tak. By tak że wiesz, a nie od razu wiesz, zaczynać coś robić. Pierwszy raz z tym milczeniem miałem tak, że wyszedłem w Lordis Aha. E, u Julka z Piki. E, na open mic, i po prostu wyszedłem i nic nie mówiłem, stary. Przez 3-4 minuty, nie? Po prostu Aha, zanim... stałem, tak. nic nie powiedziałem, nic, kompletnie Rozumiem. nic, nie? Po prostu wyszedłem, stałem cicho chodziłem do ludzi, tam piątki im zbijają, coś takiego, jakby nie, nie miałem zupełnie pomysłu na to jeszcze, to dopiero gdzieś tam ewoluowało, co mam dalej robić z tym i powiedziałem na końcu, tam chyba po tych czterech minutach, bo to już zaczęli tam ludzie szemrać i w ogóle mhm. zaczęli tam ten... i oni i, i, i, ja, i ja powiedziałem, no kurwa nie przypomnę sobie, nie, i mhm. zszedłem jakby to miał być ten beat mhm. ale później jakby z czasem z kolejnymi opemajkami dochodziły do tego różne rzeczy i jest to fajne, nie? I, tak. I trochę się tym jaram, także uh -huh. to, jest, to jest bardzo fajne. W sensie nie zrobię tego przy, wiesz, przy... Na, na, na sali na 500-600 osób, ale na te, wiesz, takich klubowych, fajnych, tak. mniejszych przestrzeniach jest to, jest to bardzo fajna rzecz, nie? przynajmniej. Tak. mnie przynajmniej. Zresztą takie też preferuję, lubię, lubię te mniejsze kluby, takie typu Vertigo, na przykład, uh -huh. albo Jeszcze... resorty spoko, uh -huh. bardzo takie właśnie tak. podziemne, Podziemne, podziemne, comedy lab właśnie, no, mhm. tego typu kwestie. Jeszcze chyba nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że woli występować na Ergo Arena, czy gdziekolwiek tam niż w małym klubie. Tylko Rejent mówił, że no, no coś tam hajs jest lepszy ze stadionów. <laughs> bo, ze stadionów jest. Ale, no, bo jest. No ale, myślę, że jest. No, ale jeśli chodzi o takie doświadczenie relacji występujący, widownia, to, no to chyba, tak. no, chyba nikt nie preferuje, chyba większa jest Ta ściana masy. jest większa na Ergo Arenie, nie? Że mm -hmm. jakby nie... No jednak nie... No ciężko jest ciężko, ten kontakt nawiązać. Jest, nie? Ktoś może do ciebie krzyczeć, ty możesz mu tam coś odburknąć, ale tak. ciężko porozmawiać tak. raczej, czy coś. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Może, no nie wiem, może z pierwszym rzędem. No nie, nie ma, zupełnie jest inna atmosfera, nie? To jest jednak nie... Jakby, jakbyście jedli... To jest trochę tak, taka hałtura też, tak mi się wydaje. Nie? Że bardziej. Że to może być, bardziej. Tak. to nie jest takie intymne przeżycie z wiesz, tą garstką osób, która przyszła. Um, tylko wchodzisz, robisz robotę i schodzisz, nie? Tak. Czy no, to dla mnie to niekoniecznie czyni z tego hałturę, bo chałtura to dla mnie się kojarzy z czymś takim, co jest raczej nieprzyjemne albo no. niezbyt godne chyba. No, tak jest pejoratywnie nacechowane mm. trochę, nie? to y, takie występy mogą być bardzo fajne, ale no faktycznie no nie ma, y, zupełnie jest inna atmosfera no jakbyś jadł kolację z babcią i z rodziną e, w, na hali sportowej też byłby trochę inny klimat <średziwujesz> myślę, że każda zmiana otoczenia e, e, ma jakiś wpływ, nie? I jakie masz e, plany na przyszłość? O Chciałbyś... No co, dzisiaj Olsztyn? Tak, A Jakie dalsze plany? Zobaczyć, no. testować mhm. granice, tak mi się wydaje tak. no i robić znaczy gdzieś tam swoje po prostu rzeczy. Tak? Teraz mam w sumie to, co dzisiaj jedziemy z tym, to, to jest takie gdzieś tam coś, co poskładałem, co jest fajne i lubię to, mhm. ale mam też gdzieś tam nowe jakieś rzeczy, które muszę poskładać i, tak. i są, także i to jest takie bardziej osobiste już, bo tam rodzice, wiesz, tego typu rzeczy. No. Z takimi kwestiami jest, jest ciężko, bo pamiętam, że miałem taki chyba kilka występów, jak testowałem te rzeczy, gdzie mówiłem i, i, i to nie było na śmiesznie, nie? W sensie coś mi wjechało wtedy na banie i, mhm. i miałem taki spadek nastroju i rzeczywiście to, co mówiłem, jest takie było takie, jak patrzę na publiczność, to on zacznie płakać za chwilę nie? Z... <śmiewanie> tak, tak to tego, tego nie chcesz chyba żebyś miał płakać, ale oni się śmieją to może ten efekt osiągnięty ciekawe jakie mają zdanie o tobie, ale Tak, no to, tak samo, to takie samo jak e... ludzie, którzy bili mnie w gimnazjum myślę, że <śmiewanie> tak. bardzo podobne, podobne. Fajnie, ciekawe jakby, czy, jest, czy ktoś miał takie doświadczenie, bo jest to jak najbardziej możliwe, że przychodzi na jego występ koleś, który go klepał, jak był mały w podstawówce i potem jeszcze podbija po występie. Ej, ty zajebiste, kurwa, wyrytałem. Ja myślałem, że ty jesteś takim mega lamusem, a to nawet śmieszne było, kurwa. Co nie? To było dziwne. Nie, nie miałem czegoś takiego niestety. Nie, w sensie nie spotkałem jeszcze e, tak. moich oprawców. No? <głos> <głos> Na moich mhm. występach, także ciekawie. A dużo tak. miałeś jakichś takich przykrych doświadczeń z czasów szkolnych? Znaczy, w sumie kto nie miał, ale takie, że wspomina. Kto no, ale wspomin... Ktoś tam nie miał. No. <głos> <głos> tak myślisz? Nie miał? Miał? Ja nie wiem, czy są wyjątki. Ja myślę, że. Mówisz jest... o komikach? E, ogólnie o, o, ludziach? o ludziach, ogólnie. Mi się wydaje, że. Znaczy, niektórzy pewnie dobrze wspominają szkołę, ale. Dla mnie to było. No, miałem, no, Ja byłem lamusa w starym, uh -huh. bo wiesz. E, Jest ja strasznie, Or... strasznie późno, gdzieś tam dorosłem. Uh -huh, jakby, do. I do... musiałeś się bić, czy po prostu dostawałeś się? Ja strasznie, i... bardzo oklep. Ja uh -huh. nie lubiłem się bić. Nigdy, no tak. Nie. Ra, może z dwa razy się biłem w życiu i to no tak. też tak przez 30 sekund. <laughs> ja po prostu. Wrażliwy ja ja, temat, po prostu. Tak, nie, no ja wiem. stresować Tak, nie, no mnie też ludzie zaczepiali zawsze czy coś. Ale mi, dla mnie sam system szkolny był taki mocno stresujący. Nie? To taki, ja trochę żartuję z tego, ale mi się wydaje, że to jest ta instytucja taka na no jakiejś opresji, no mówiąc mocno, w sensie, no wiesz, no, oni, nawet niezależnie, czy ty wpasujesz do tych do tych warunków tam, czy do, do zasad, jakie obowiązują, to oni cię tam, w... możesz być kwadratowym kołkiem, ale oni cię wcisną w okrągły. E, no dobra, ale i... to jest, wiesz, jakby ty mówisz o zasadach, które panują, które są spisane w kodeksie nie wiem, ucznia. Albo, albo coś takiego. No albo też. takich ogólnie społecznych zasadach, które panują. No nie ale tak. jakby, jakby, jak trafiasz do grupki rozwydrzanych dzieciaków, wydaje mi się, że tam nie ma jakichś zasad. No tak, to tam jest zasad, bardziej nie? władca much, tam jest, no, nie? ale no. e, tak, tak, no masz rację. Nie, ale nie, nie mówię o społecznych, bo mi się wydaje, że no to część to jest jakby przystosowanie do społecznych zasad, ale szko, szkoła jest trochę bardziej takie jak kurwa więzienie, czy coś takiego. No, trochę w sensie, tak, że, no. że są bardzo surowe reguły, musisz spełniać jasno określone, ale jednak takie enigmatyczne trochę, <głos> trochę wymagania, nie? Że jakby masz być, kurwa, dobrym uczniem, ale nie do końca wiadomo, co to jest. Możesz mieć różne zdolności i kompletnie ludzie tego nie doceniają, a z kolei dostajesz pierdol za coś, co w ogóle ci nie jest potrzebne, czy, czy nie będziesz nigdy w tym dobry. No, wiesz, zawsze możesz Więc... dostać pierdol za coś, co jest naprawdę, tak naprawdę, koniec końców spoko, nie? Za jakąś dobrą, pozytywną cechę. No Może to, też, to gdzieś tak. tam później, przynajmniej uh -huh. owocować, tak? Tak, oczywiście. Jeśli, jeśli bardziej byłaby. Jeśli bardziej by się na to zwracało uwagę, tak? No tak, za jakieś myślenie tam poza tak. granicami, Ale tak, tak box, bardziej. To, no, no. No, dokładnie tak. Jasne. Także nie, ja nigdy tak nie byłem. <laughs> nigdy tak nie miałem. Nigdy nie miałeś co, że Aha, nie miałem żadnych przykrych doświadczeń w szkole. Nie. nie, same fajne. Nie, miałem dużo przykrych. No tak, tak. Także. No wiem, to było podchwytliwe pytanie. Miałem dużo przykrych, no. Dużo kurwa. <laughs> to na tym zakończymy. <laughs> z Teraz nami taki, był Kamil. Kamil nie, Lożimski. nie, zostaw to, Kamil, zostaw to, zostaw <laughs> Kamil! <laughs> a co tam, a z kultury i sztuki jeszcze coś ostatnio się? Fajnego z jakiś film, czy stand-up, który zrobił na to tak, wrażenie? Tak, obejrzałem Botox, stary, i A, nie zrobiło to na mnie wrażenia się. zupełnie, nie? Znaczy, znaczy zrobiło chyba zrobiło tylko takie... wrażenie takie, że zacząłem się zastanawiać, w sensie się po dziwić... Co <śmiech> po co istniemy? Istniemy. Po co istniemy? Tak, to, jest, to w sumie to bardziej pasowało do, do tego filmu. Kultura kultura, czy coś ostatnio z kultury. Nie, Ja no już bez przesady z tą kulturą, nie wiem, czy, czy jakiś stand-up, czy film, myślałem, że może, chyba, że nie oglądasz nic, po prostu siedzisz, po no. cichu w pokoju no. i patrzysz przez okno. No Kiedyś takie rzeczy I, się i robiło, dum, nie? I tak, i mam zadumę nad no. sensem istnienia. Marka Marona ostatnio obejrzałem sobie, bardzo, bardzo tak. lubię człowieka. A czekaj, on jakiś jeszcze wydał nowszy special, bo ja nie wiem, kto... Nie, ten ostatni właśnie. Too. Thinky Pain? Nie, to nie, było wcześniej. Nie, nie, nie, more nie, nie. Later? Nie, more A nie, okej, okay, too, too Real chyba, tak? Nie tak, tak, tak, okay. tak, <laughs> wszystkie jakie widziałem w sumie. Zajęło mi to chwilę. I tego, obejrzałem sobie um, Davida Crossa, którego też bardzo cenię i bardzo A, lubię. Za, tak. Za jego. Tak, za wszystko. No on jest, jest spokojny. To jest, to jest taki bardzo mocno idący do przodu ze swoją opinią i tak dalej. człowiek niekoniecznie zawsze bardzo zabawny, ale też takie odważne decyzje podejmuje. W sensie się poświęca tam, się... Do... To jest trochę to, co Banaś powiedział w 10 na 10, że, że chciałby czasy, gdzie można trochę posmucić konia w stand-upie. Mhm. Um, a David Cross ma coś takiego, mhm. tak mi się wydaje, że jak go słucham, to słucham go tak bardzo że słucham go, bo on fajnie opowiada. Tak, To, no to tak, nie tak. są takie żarty, żarty, nie, że, mhm. że ten, ale bardzo, bardzo lubię. Tak, fajnie opowiada i te postacie niektóre też robi. Fajnie. Tak, odgrywa bardzo mhm. idealnie. I taką właśnie... On z tych wszystkich chyba najbardziej mi się podoba, w jaki sposób on e, pokazuje taką... Mhm. takie kruczki w, e, w rzeczywistości. Aha. nie, Takie właśnie bugi, które, tak, które tak. są, na przykład w tym ostatnim specialu mówi o, o tych... Um... O walizkach sprzedawanych tak, na dokładnie lotnisku. Tak, dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak. tak To jest po prostu to takie genialne. No. W sensie taki bardzo też oczywisty premis, ale on to tak rozbudowuje, tak, nie? Tak, jakby tak, długo tak. o tym Tak, pod tym względem z mistrzu, mistrz dla mnie. Mm -hmm. I bardzo mi się podoba to, że on ma te momenty, gdzie na przykład bierze coś i, i czyta. Jakąś Aha. ulotkę albo, albo coś Także tak. Tak, polecam, David Cross bardzo spoko. Tak. Ty no. mówisz o tym. Y... Ty się nazywał Making America Great Again, po prostu? Tak, tak? Making Aha, America okay. Great Again. Fajnie, że w ogóle wziął po prostu y, slogan Trumpa i, tak. i nazwał sobie special. Tak, tak, jakby, tak czemu tak, nie? Tak, tak, tak, tak, tak. Czemu nie? Ja pamiętam, że kiedyś podjebałem mu, on kiedyś zaczynał taki jeden special swój, gdzie wybijał do teatru i zaczynał śpiewać... Tak mniej więcej to szło, nie? taka melodia była. Tak. I pamiętam, że ja to podjechałem, kiedyś, był ten... W... I to pewnie dość sporo osób pamięta, kurwa, ale... Tak? tak? to było w państwo miasto, to była eliminacja do polskiej ligi stand -upu. tam przez wieczorka to było tak. robione. I pamiętam, że ja. W... i to była eliminacja. Aha. I jak wszedłem, to zrobiłem właśnie. Eliminację, eliminację, eliminację! Eliminację, eliminację, eliminację! eliminację. To nie było. To... Tak, tak. Bardzo śmieszna sprawa. Że było jasne, jakby chyba obaj nie pochwalamy kradzieży żartów. I to nie, nie, nie jest Nie, po nie, życiu, w życiu, w życiu, nie, okay. w życiu. Nie, bo to jest dla mnie super oczywiste. Ja byłem trochę. jakby... Ja miałem taki. Ale niektórzy nadal uważają, ja że taki, to jest. Wiesz, jakby miałem. Dylemat taki trochę moralny w sumie. Mhm. Ale z drugiej strony, fuck it, Jakby zrobiłem, to okej. Okay. No tak. No nie ale no nigdy jeszcze... tego więcej nie robiłem. Nie no wiem, czy to mnie to... trochę usprawiedliwia, czy nie. Pewnie nie, ale. E, ale no. Na no każdemu może się zdarzyć takie coś, to tak. tak mi się wydaje. E, jeżeli ktoś ci zwróci na to uwagę jak najbardziej. No tak, i, tak. Jeżeli to robisz dalej, no to. No jasne. To kupa. Nie, no ja chyba, ja chyba umyślnie nigdy tego nie zrobiłem, ale chociaż zdarzało mi się, że ktoś mi coś zwrócił uwagę na jakieś podobieństwo, e, nawet nie, nie treści, tylko jakieś tam podania czegoś. Ale słyszałem ostatnio, że ktoś robił, e, i, i to nie wymienię nazwiska tylko dlatego, że nie widziałem tego osobiście, okay. ale że ktoś robił po polsku tłumaczoną piosenkę o Burnham'a. A to słyszałem I, też i to jest dla tym. mnie, kurwa, straszne To jest naprawdę straszne I, i nawet jakby, i to mam wrażenie, że ty, Osoba, która mi to powiedziała, że jego reakcja była taka, że No co, że jakby tam na końcu powiedziałem, czy coś Bo on że gdzieś tam, jak już miał brawa, to wspomniał, że to jest Bob tak, Bernhama, to czy coś jest, tak. Jak wszyscy się śmiali i nikt nie zwraca uwagi To on wspomniał, że to podpierdolił Nie, nie, nie rozumiem tego, no nie, nie, nie. Tak, to też słyszałem to jest, o tej... Trzeba się czym innym zająć, jeśli chcesz czytać cudze teksty. Możesz być aktorem, możesz różne kurwa rzeczy robić, ale S nie to. Słyszałem o tej akcji, też nie widziałem, um, ale widziałem typa w lokalu na Mokotowie, to też pewnie gdzieś tam krąży ta historia, A. że on no podjebał jeden do jednego jakby żart Czebana. A, to ciekawe. Z polskim busem, nie wiem, czy to coś... I, I z drasami. Eee, Już nie pamiętam, ale. I tak. wiesz, i później tak, z, tak siedzimy tam z tyłu, tam z Jurkiewiczem, tam, wiem, z Brudzewskim i tam innymi. Aha. I tak po tak. chwili tak patrzymy się na siebie, po sobie, nie, takie spojrzenie, my Ej, to trzeba mówię. Mhm. No Kurwa, no trzeba mówić. Tak. tak. Każdy po kolei: no trzeba, no trzeba. I wiesz, i później idziemy do Kolesia. Ja musiałem sobie spierdalać od razu, ale chciałem go skonfrontować jakby, ej ziom, jakby trochę jakby nie, swój, nie twój żart. I ja mówię... Ale mówię, to było takie naprawdę w słowo, w słowo? Stary, po... no tak. identyczne to mm -hmm, było, okay. nie? I nawet on mówi, że z Warszawy do łodzi. Jakby no wszystko no od tak, początku tak. do końca okay. wiesz, było. No może to polskim błyskiem, to umówmy się nie, nie tego, ale no jak. Do tak, dobra, to nawet z Warszawy do łodzi. Aby, jeden do jednego z łodzi to jest. Z Warszawy co... ale coś takiego. Bo nie, nie, nie, spokojnie. No, ja po prostu dopytuję o, o szczegóły. I no, por... no nie, no wszystko było identyczne Rozumiem. po prostu. Gorsze podanie, tu się zgodzę. Tak, no to... <śledziany> tak, trochę. I podchodzę do niego i mu mówię. Ej, wiesz, że to nie twój żart jest, że to, to się za... żart od Czebańczuka. On, Czebańczuk? Nie, pierwszy raz <laughs> Kto to jest? Kto to uh -huh. jest Czebańczuk? I wiesz, i jakby nie tylko ja mu to mówiłem, Brudzewski mu też to powiedział, Eee, Jurkiewicz też mu to powiedział. Aha. Jakby wiesz, wszyscy siedzieliśmy i mówiliśmy, że stary, to nie jest twoje. On jakby brnął w to, że... Tak, tak. Rzeczywiście, kurwa nie, to jest moje, stary. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, kto to jest ten Czebańczuk, eee, ale niech, <śm> niech przestanie opowiadać moje żarty. Tak. No, jakby, wiesz, w drugą w stronę, aha, nie? No, może on podjewał, ej, stary, wiesz. No nie wiem, no to jest... Czasami to w Stanach jest na przykład problem, że bardziej znani ludzie... Y biorą żarty, albo scenarzyści tam lejtszą, czy coś kradną od makerów tak, tak, i wtedy tak. rzeczywiście tam ci mają problem, no bo, no bo ten większy wziął i to już nikogo nie obchodzi za bardzo, no, no, no. a tutaj na no, no, odwrot, w ogóle trochę tak, że ten... To tak jakby ktoś, ten, fajnie jakby ktoś wziął od Abelarda Gizy żarty i, i zaczął mówić, że no co kurwa, ja przecież, ale to no daj mnie to podpisz Tak, ja będę robił e, programy Gizy z rocznym opóźnieniem. <laughs> ja będzie robił teraz trzy, to ja będę proteus z teraz mówił ja... On już tego nie mówi, na to, no to o co Już <laughs> mu to niepotrzebne. <laughs> tak. Weź, porz, daj, podziel się. Cierpię na, na demencję. <laughs>